Subiektywny podcast sportowy Kto wie, który to odcinek? 131 Odcinek subiektywnego podcastu sportowego pod Byłeś na jakimś meczu w Londynie? A, Właśnie no jak dobrze. było w Londynie Czy Ty... Na jakim meczu nie byłeś? może? Najpierw nie byłem na meczu tym, tym czy, y, Division 2 chyba Albo Division 1 Layton Orient grał z drużyną Jeoville Uh -huh. 5-1 przegrali nawet. Zresztą sześciu goli nie tak Ale ten mecz był w sobotę o 13.00, a piątek to był mój pierwszy dzień w Londynie. I sobota o 13.00 nie było takiej godziny. <głos> Nie ze względu na zmianę czasu, rozumiem. Nie, zmiana czasu wpłynęła na moją nieobecność na drugim meczu. Jaka gozu... zmiana czasu? A zmiana, zmiana czasu. czasu w nocy była. Myślałem, że był. ta zmiana czasu, że godzinę jest mniej. Czy on przeżył dwie zmiany? Ja przeżyłem czasu? cztery strefy czasowe w ciągu tygodnia. W, ciągu tygodni godziny w ogóle. Się... Wow. Naprawdę szybko się to, to nawet Concordy tak nie, nie zapieczają szczególnie, że już w ogóle nie Chyba, że tu. Tak. <laughs> Jakbyś trafił na stację orbitalną Mir, to miałbyś szansę. Tak, no nie, to nie. W ciągu tygodnia, cztery strefy czasowe przeżyłem, no i... Widziałem, My wtedy... że wziąłeś udział w programie Kakari dla każdego. No to na jakim drugim nie byłeś? Na drugim nie byłem na meczu Brazylia-Szkocja. Znaczy, byłem pod stadionem, tylko, że byłem tak, już się pierwsza półka się to... już kończyła. Zobaczyłem, że jest do Brazylii, która się kierowała w innym kierunku i postanowiła... Nie, no, i natomiast zabij... bardzo, bardzo przeżyłem dużo ciekawych Przykód tym, ponieważ było bardzo wielu kibiców szkockich na przykład, którzy oczywiście chodzili w kiltach wszyscy. I pewnym ja momencie, nie chcę takich przygód W pewnym momencie się, się złapałem na tym, żeby zobaczyć, dlaczego tak tanio, a oni podniesie sukienkę on i powiedzieli, <grym grym> dlatego. Spódnicę, przepraszam. Kilt. Kilt. No. Powiedz Kilt. tylko to, jakbyś temu któremuś musi szkotowiczy widziałem powiedział, że ma spódnicę, to <grym> oni z... tacy duzi są. Jak zwał, tak I pijani. Zwał. Co? Wiesz, wiesz, co by ci zrobili? Wiesz, co możecie zrobić? Pijane w spódnicy. Jamy, Brat, brat mojej bratowej był kiedyś świadkiem, był na jakichś praktykach i podróżował razem z reprezentacją wali w rugby. W Rugby? W, byli, w ruby, przepraszam. Tak, tak w i byli we Francji. No i byli w barze, w których sprzedawca, jak wiadomo, Francuzi nie przepadają za wyspieżami, nazwał ich Anglikami. Na co grzeszni mu zwrócili uwagę, że nie są anglikami, tylko walijczykami. Podczas kiedy on znowu im coś podawał, znów im powiedział, że nich ich per Anglicy. Na co strzeli go jeszcze raz i powiedzieli, żeby już więcej tego nie mówił. Ale jak to Francuz? Zapomniał. Jak to Francuz? Pe, pewnie celowo. I wtedy zdemolowali mu knajpę. Jemu samemu nic nie zrobili, ale połamali mu wszystkie stoły, krzesełka. Metodycznie. Metodycznie, tak. Metodycznie. Metodycznie. Normalny rugbysta. W każdym razie historia była taka, że byłem na stadionie, tylko że troszkę za późno i obejrzałem mecz tak od 30 minuty w pawie po w w pod stadionem. Pod, Do pod rozbiegania po meczowego to my jeszcze wrócimy dzisiaj. Tak, to na pewno. A na trzeci mecz, czyli Anglia gana pojechałem, ale nie było biletów już. Ale byłem na stadionie Wembley, właśnie pod stadionem i świetnie się bawiłem z gańskimi kibicami. I było ich mnóstwo. Właściwie byli sami gańscy kibice. Też nie pod dostali stadionem. biletów. Nie, oni chyba mieli bilety, tylko ja tam byłem sporo wcześniej po to, żeby z nadzieją, że sobie kupię ten bilet. Z beznadzieją? Z taką z beznadzieją, Proszę kupię tak. sobie bilet. nadzieję, I... nadzieją na razie być beznadzieją. Trzech gańczyków plus trąbka i gwizdek równa się impreza w ogóle. Mieli te w wuzele? Nie, właśnie nie mieli. Mieli gwizdki i takie zwykłe trąbki, na których dało się melodię nawet jakąś zagrać i wszyscy i wszyscy w ogóle mieli te jakieś transparenty i plakaty, że w ogóle, a samo Agian jest Bogiem i jest najlepszy i w ogóle jest święty. Gdyby tak było, to może mieliby medal na Mistrzostwa może. Świata. No i w tym meczu pewnie by wygrali, a nie zremisowali, bo spaprał z 10 sytuacji, zanim strzelił gola. I ten mecz też obejrzałem w pubie angielskim w związku z tym. Także tak... Trochę sobie w, to w zasadzie wypiłeś... mogłeś parę browarów. Tak, tak z... w zasadzie mogłem to zrobić w Polsce. Czyli nasze dobrze. podejrzenia, że jednak od jeszcze zależy. <grym> w nie, <grym <grym> <uzasadnione>, <grym> że nie był na żadnym meczu. Jakie piwo piłeś? Różne. No Jak ci mam powiedzieć, tam jest... Tam, tam, tam jest co pub, to inne piwo. 6 tysięcy różnych piw, no. A Łomży nie było, nie? Łomży nie było. Ale polskiego piwa, zresztą byliście niedawno, to wiecie. Są. Polskiego piwa jest sporo, w sklepach przede no, wszystkim No Byłem ciekaw, co w tym kupić. pubie, bo to w każdym pubie bywa co innego. I... Ja głównie yy, piłem bo cidery. Chcesz. Akurat Catery. tym razem, jak byłem, tak. Ochyda. No, ale tego nie ma w Polsce, A więc chuj. postanowiłem tak, że... Bo te piwa, takie zwykłe angielskie, smakują mniej więcej tak samo, jak te polskie. Nie ma tam jakichś... No niektóre lepiej. Niektóre lepiej, a niektóre gorzej, to zależy. No, to <gry> zależy to się co dobrze, zakończmy tą pasjonującą dyskusję. E, na to, także no tak, ten wyjazd pod względem oglądania meczów, to tak mi słabo trochę wyszedł. Nie no, obejrzałem Obejrzałem w telewizji no. głównie. Ale przez to na przykład nie obejrzałem żadnego meczu Polaków, bo, no, nie bo to nie było ojde. takie proste. Tam się nie, nie, nie pamiętam nie. jak mieszkałeś na działce i oglądałeś Mistrzostwa świata, to też był wyjazd na oglądanie meczy. No tak, to prawda. A Ligę Mistrzów oglądałeś? Tak. Wczoraj. Wczoraj i przedwczoraj. No, teraz, oglądałem. Po, że tak powiem, płynnie przejdziemy do Ligy Mistrzów. Tak, bo wróżyliśmy w tej części. Mogę w... Tylko... bo Mam, jedno, mam takie jedno niesportowe spostrzeżenie z, z Londynu. Co za które niespodzianka. Mnie, które mnie ten ro, rozbiło zupełnie, bo byłem w Tower. Tam jest takie. Nie jest takie, więzienie. Więzienie nie tylko, no twierdza, Zamek no. Głó twierdza. Głównie twierdza. Podobno nigdy nie zdobyta. No czy raz jakiś tam bidacy się wdarli. Kto by i... to chciał zdobywać? Po co? A... No. Tak. No w każdym razie tam oprócz tego, że, że to twierdza, to tam w środku jest y... Royal Armory, czyli kolekcja, kolekcja broni brytyjskiej i nie tylko, i zdobyte, i co tam komu nag nagrabili. Eee, no i jak wiadomo... No, kolekcja grabi. <laughs> znaczy to właśnie dwie rzeczy no, mnie... My dwie... My mają chyba tam zabiły. Tak, dwie rzeczy no, mnie, tam, mnie tam zabiły. Jedna to w pewnym momencie jest właśnie o tym buncie, jak tam się mieszkańcy wdarli tej twierdzy i raz ją tylko zdobyli. I tam jakiegoś biskupa uciukali, prawie tam króla dopadli. No ale przede wszystkim nakradli sporo. <laughs> sporo nakradli. To w pewnym momencie przechodzi się tam do różnych sal i jest taka wielka ściana, na której jest napisane, że tych rzeczy nam brakuje. Gdybyś wiedział coś na ten temat, to daj znać, jest wypisane dokładnie, że brakuje im tam 1214 strzał do łuku takiego, 5600 strzał do łuku takiego, ileś tam grotów, ileś tam łuków, ileś tam jakichś szabli, znaczy, mieczy, w mają wszystko, co do sztuki mają wyliczone, no, to, ci, to co im ukradli wtedy. Lud, który tam wpadł wtedy to po prostu no... I ja tam tak. nie jadę. Chcesz powiedzieć, że lud ma w Londynie 1513 gdzieś, strzał gdzieś, gdzieś, gdzieś pochowane są, tak. W plecach. <głos> co ciekawe, brakuje też jednej całki, całkiem pokaźnej armaty na przykład, więc o. to już ciężej schować na przykład. Ja wiem, gdzie jest. Na stadionie, gdzie stadionie Arsenalu. Ale <głos> Także tak, natomiast... Kibicy Arsenalu wiedzieli, no... że ich zbroi, prawo, prawo, albo Natomiast no, druga ten rzecz ten, też jest związana z bronią, bo tam jak się chodzi po tych salach, no to wiadomo, jest dużo broni takiej, którymi ci biedni albo i nie biedni rycerze walczyli. Jakieś tam takie poszczerwione miecze pałki, buławy, takie historie, ale oprócz tego broń zawsze była też elementem ozdobnym. Chciałem tak? go powiedzieć, że biedny rycerz nazywał się ciura. <gryśla> Szczególnie brytyjski. <gryśla> ciura brytyjski. <gryśla> ciura królowej. Albo króla Jerzego. Tak, no to, to ci biedni mieli takie biedne miecze, którymi tam się musieli bić, ale oprócz tego... Są Zwitek takie... brzozowy. Z <gryśla> To, to, to disgust, z mieli Miecze z pesko. bogaci mieli już złup na szklanę. Ze Nept... 이미... steropianu. <gry twe Different terrorcribe> so I miecze świetlne jeszcze. Ale to nie ci. W każdym razie były też bronie Nie wiem w jakim ty tower byłeś. Tower of fun. E, e, miecze ozdobne. Miecze ozdobne też wszędzie. No wiadomo, tam jakieś pre wszędzie. prezenty sobie dawali królowie i takie historie. I te, tam te bronie tak się cały czas przeplatają, że są te, te broń taka do bitw, do bicia się i broń ozdobna. I tak przechodzi się kolejnych sali i tam ta broń jest coraz bardziej nowoczesna. No i na końcu już jest całkiem nowoczesna broń, typu jakieś kałasze i karabiny ozdobny maszynowe. Kałaśniku. Jest też ozdobny karabin maszynowy ze złoconą rączką w ogóle. I cały złoty. Nie, nie kałasznik, jakiś inny. I tak stałem przed nim, tak się z 10 różnych w niego wpatrywałem. Bo... Ozdobny miecz jeszcze jakoś tak daje radę, a ozdobny karabin maszynowy jakoś tak A to jest znany szpan, dziś, dziś że wygląda że w, w Afryce... I to jest prezent, tak, który tak. właśnie od jakiegoś... Wysadzany diamentami diamenta, diamenta, kałacznikowy, no. Które są pozłacane i, I tam kacykowie no. tudzież różni... No to jakiś właśnie tamtejszy kacyk w prezencie królowi brytyjskiemu sprezentował. Bardzo taki, sprytny prezent. Taki karabin tamtejszy? maszynowy. z Chelsea. Nie, nie, nie, to właśnie jakiś tam, wiesz, przyjaciel z Afryki no, w ramach. Przyjaciel... Bo na przykład jakieś, nie wiem, dwa lata temu w Górach Świętokrzyskich zobaczyłem, że wszędzie sprzedawano ciupaki i byłem Posłacane. bardzo rozżalony z faktem, że w Górach Świętokrzyskich sprzedaje się ciupaki. Przecież Bo... górale i No ale jak się ma ciupaga? I jakiś czas później, hmm. zupełnie przypadkowo znowu tam trafiłem i zobaczyłem, że już nie sprzedaje się ciupak, tylko małe drewniane kosy dla dzieci. O, tak. powinny być na sztorc. Nie, nie były na sztorc, no. ale małe drewniane kosy. Przydawana jako lokalna broń. Górach świętoczna. Broń! Ale. Bo <tab> Ci <yapaga> to broń. Rabacja Jakuba Szeli to tam w tych rejonach nie, nie dotarła. Tam, nie, nie. dzięki. Może bym tu nie siedział. <śmiech> Ale tradycyjnie zgujewki mamy duży, więc może to stąd wynikało. No dobrze, to było bardzo wstrząsające. Dziękujemy kolegę. Krótka historia uzbrojenia. Nie, ale jak, jak, jak kolega powiedział, że coś niezwiązanego do końca ze sportem, to myślałem, że powie o, o przeklinającym Waynie Runeju. Nie, ja myślę, że ja myślę, że na nie na no Przepraszam cię. Jak popatrzysz na wyjazdowe wyposażenie kibiców polskich różnych drużyn, to to, to był bardzo sportowy, bardzo sportowa część newsa tego naszego dzisiejszego podcasta. No hmm. tak, jest taki jeden, no, taki jeden co to miał, miał nie być na stadionie, a w Gdańsku, tam w pierwszym rzędzie w ogóle. No, śpiewał. No, nie tylko w Gdańsku, no. no, no Ale to ja Dańsku, proponuję, no, proponuję to... do tego wrócić później, a najpierw zająć się ligą mistrzową, czyli tym, co istotne. Zanim trochę znowu ponarzekamy na. Bo wróżyliśmy z listę, czyli tydzień temu. To znaczy, redaktor Magdiasz w ogóle nie chciał nie wróżyć. wróżyć. On nie, dwa nie, tygodnie no to, mnie nie było. Ale Jak dwa tygodnie wróżyć. temu nie chciałeś wróżyć. Dwa tygodnie nie chciałeś, a myśmy no, powróżyli. wróżyli jednak. Nie no nie i wyszło wróżyć. nam, że mecz Realu Madryt z Tottenhamem może się skończyć każdym wynikiem, no i skończył się każdym. No. To, byś to tak, to ja też no, mogę wróżyć. <laughs> Tak, to trafiliśmy. Na... <laughs> że... Jesteśmy dobrzy. Ja myślę, że... możemy... Ja, żeby... ja mogę tak. zawróżyć w ten sposób, że do końca świata wszystkie mecze piłki nożnej <laughs> mogą się skończyć w każdym wynikiem. Ale powiem Ci, że nie przypuszczałem, że Peter Crouch w ciągu 19 minut da radę zarobić... 15, zarobi... 15. 3 czerwone kartki powinien dostać za to, co zrobił. Najpierw czerwona bezpośrednia, o, później czerwona bezpośrednia, a później fuck you do sędziego też czerwona trzecia. Także... Dał radę chłopaczyna, trochę popsuł drużynie dorobek widzę mistrzów, bo myślę, że jednak to ten Ham grający w pełnym składzie, nawet przegrywający 1-0, da mógłby dać radę coś skontrować. To, że Lenon się urwie, i nie mówię tutaj o tym, yy, Lenon co to jest znanym Lennonem, tylko Aronie, <ścoughs> że się urwał na rozgrzewce przed samym meczem, to no to ni niestety no. P. Miał być tak szybko się pojedynkować z Cristiano Ronaldo. To no. się szybko pojedynkować. No, mecz sam bez historii trochę, troszeczkę. E, tak, no szkoda, szkoda. To, Jedyny Klałka, mecz, którego to, chyba Klałka, żeśmy. to bardzo mnie poważnie zabił w tym meczu. Ja jestem e... gorącym fanem jego gry. Mózg zostawił no, w szatni. No, no, głupota, głupota po prostu makabryczna. No. No. Dziwne, bo na meczu z Interem przecież to jakby bohater tego. Nie, no bo to piłkarz. Ja nie z, literem, ja, tylko z, Milana, z Milana, tak. ja To świetnie piłkarz ja go bardzo lubię. no Właśnie mówię, że, że, że, że bardzo na niego liczyłem w tym pojedynku. Wiem, że gra twardo i wiem, że bije tych obrońców. No ale takimi ślizgami no straszna głupota. Hmm. Chyba, że on nawet przy tym drugim ślizgu nawet, nawet go chyba nie trafił za bardzo. No ale. No ale. Przyprostowane. Ten... dość wysoko. Na dosyć dosyć tak. wysoko. Nie, nie, nawet nie, nie, nie miał wyjścia. Za zamiar tutaj. No może to też. Miał żółtą kartkę, więc tutaj mógł takie rzeczy odgłosić. Moim zdaniem to miał czerwoną nawet. <laughs> Powinien, mieć, znaczy... E, natomiast zadziwił mnie absolutnie mecz... E, Szalkę. Szalkę. Właśnie no chciałem powiedzieć, że to jedyny prostu... mecz, którego ewentualnie moglibyśmy w wyniku nie wytypować. Tak, no tego no, chyba nigdy, nigdy nie wytypował. No, świetnie pewnie płacili za takie... Ja, ja, mam, ja, ja powiem Ci, mam pewną teorię... Szczególnie po ja mam... 30 sekundach meczu. No, pierwsza bramka... Ja mam pewną Microsoft. teorię, że trener Leonardo to jest tajna broń Milanu, wpuszczona tam w ogóle tak, sprytnie tak, tylnymi tak, drzwiami. I on tam robi swoją robotę. Bierze no. dwie pensje. W ciągu trzech dni dostać 3-0 w derby Mediolanu, a później 5-2 w lidze nie nic nie nie, no, bo jak, jest... jak, jak przegrywać sezon to spektakularnie. Dobra. To, Dobra. Najpierw zrobiła to drużyna Chelsea, później teraz zabrał się no, za... Chelsea te... jeszcze tak do końca no, nie przegrała sezonu. No, jeszcze e, gdzieś tam, jak... wiesz, zipią. No ledwo, ledwo. No 0-1 to nie 2-5 No tak, ale ligę przegrali i wszystkie puchary pod rząd. Tak samo zrobił to Szanowni. Arsenal, też spektakularnie w ciągu tygodnia pożegnał się praktycznie ze wszystkimi rozgrywkami w Anglii i w Europie. Teraz zrobił to spektakularnie w ciągu tygodnia Inter Mediolan. A kolejną drużyną, a co jeszcze, jeszcze... Znaczy miał na to szansę Real Madryt, ale na, z Tottenhamem wygrał, więc jeszcze gra na dwóch frontach. Bo w Lidze, o tym nie mówiliśmy, 8 punktów na tym etapie rozgrywek to jest po Lidze. Yy, mogę iść, wszystko postawić, że Real nie, nie, nie, nie wygra Ligi. I brawo dla Szalka. A właśnie, szalka, szalka mnie nie przestaje zadziwiać, bo drużyna się broni przed spadkiem, no już przestaje się bronić, już tam ucieka ze strefy spadkowej. Ale no, to, co oni wykonali w tym meczu, to jest po prostu Ludzkie prawo to, co zagrała obrona Interu. Tak? Znaczy dru drużyna, drużyna włoska, która traci pięć bramek na swoim boisku w lidze, lidze mistrzów skopanie. oni stali w miejscu. Tym bardziej, było, że mieli to... świetny początek. No, jak mówią polscy w piecie... trenerzy i piłkarze, mecz nam się ułożył, tak? No, strzelili... gola, z... gola, i golać z kontry. A no. potem stało się coś bardzo dziwnego. Nie to... stali w miejscu. No, obrona po prostu interu nie istniała. No, drużyna, która tak fenomenalnie broniła i... No, no i jeszcze człowiek w hełmofonie znowu błysnął brakiem mózgu, tym razem Christian Kiwu. No taki, taki bez mózg, że no aż przykro patrzeć. No ja, co, co jemu się z głową zrobiło przez ostatnie parę lat, to ja też nie wiem. Kiedyś to no Ja wiem, ma taką przeoraną mocną głowę, to może no tak, dlatego... ale, A w ogóle dlaczego tego hełmofonu nie zapina? On powinien mieć ten hełmofon zapięty przecież. taki a, luźny jest. Taki, no, to, taki no, taki no, no, Jak Janek Kos. Janek Kos też nigdy nie no zapinał hełmofonu. <laughs> Kompletnie ja bez ja sensu. Był dowódcą. No dokładnie. No może KW też się uważał za. Nie domówcę. musiał główkować mimo że był dowódcą. <śmiech> <śmiech> nie wiem, czy słyszeliście, bo ja widziałem takie zdjęcia pokazali dzisiaj w internecie. Że że barak też ma no, że barak, blizę, tak, Że barak jest sterowany kosmitą. przez obcych. Tak, widziałem. Tak. Tak i wyglądał. I Christian Kiwu też na pewno jest sterowany. No, wytłumaczył tłumaczyło jego milionistów. Przez, przez milionistów. tam Leonardo jako tajną broń i jeszcze sterują Kiwu i dlatego Interowi tak nie czyli, idzie. Znaczy tu mamy przynajmniej jasność sprawy, że drużyna Szalkę będzie grała dalej, bo nie, nie, widzę, nie widzę, żeby Inter się odbudował. No to w ogóle jakoś tak wydaje Ale się, że... To jak można ze zwycięzcy Ligi Mistrzów w ciągu jednego sezonu zrobić po prostu tak marną drużynę. To jednak pokazuje, co znaczy trener, że trener to nie do końca jest tak, że... No że fakt, że jak... na początku zrobili nieszczęśliwy wybór, zatrudniając No liteza, A teraz no... zrobili drugi nieszczęśliwy. A teraz, tak, tak to a teraz wygląda. go pogłębili. Tak, no i to jak po raz po, po, kolejny się okazuje, że to no, nie jest tak, że teściowa ale... może z do, dobrymi piłkarzami wygrać mecz. No ale to niech mi ktoś wytłumaczy, w jakim sposobem drużyna, która broni się przed spadkiem z, z przeciętnej dosyć albo średniej Ligi Niemieckiej, eliminuje po kolei mocne ekipy i w efekcie jest w pierwszej czwórce Ligi Mistrzów. Yy, I pewnie będzie grała dalej. To zresztą <śmiech> jest dziwne, bo drużyna, która za chwilę będzie w półfinale niedawno straciła trenera, tak, bo tam przecież tak. trenera zmienili. Mimo że drużyna zaraz nie powiedziane, że nie będzie w finale, yy, jak pójdzie Na za przykład. ciosem. Manchester czy Chelsea, niezależnie kto tam awansuje, no. Różnie to może być. No czy znaczy tu mamy jasne sprawy. Znaczy gra... Właściwie w ogóle mamy, wydaje mi się, no jedyny ten, ten właśnie mecz wewnątrz angielski. No ale... Ja nie widzę, żeby Chelsea wygrała na Old Trafford 2-0. No tak A Chelsea nie, nie, nie zagrała źle. W no. kommunalnej no, czy... formie był Wanders? Tak? No o i sędzia. Sam, no, no i sędzia, i Znaczy sędzia. I sędzia, sędzia, tak. tak. w ogóle, to w ogóle tak, posiedziałem trochę na forach różnych, to poczytałem o długiej historii spisku, jaki został uknuty przez wszystkich na świecie przeciwko Chelsea. Jak to Chelsea rok po roku jest eliminowana, na różnym etapie Ligi Mistrzów przez sędziego? Nawet ten przegrany finał, gdzie Tery się poślizgnął, został zaplątany w ten spisek też, nie wiem jakim cudem. No, tam ktoś podłożył coś na pewno specjalnie na... Teremu, posmarowali mu buty miodem. A. Tak było. Albo, Albo specjalnie mu tam klepkę poluzowali. Tak, kępkę piasku. No, w, każdy, w, każdy, w każdym razie, no, jak się ma tyle sytuacji, co, co miała drużyna Chelsea w tym meczu, no to wypadałoby jedną wykorzystać chociaż. Karny e, ewidentny. E, fal... Nie wiem, czy nie dwa. No jeden na pewno, na Ramiresie. Ten na Ramirezie, tak, Evidera. ten na Torresie no... Takim, no kontakt był, kontakt tak. był. Na, na pewno no, kartka dla toresa to przyjęcie. No, bo tam... no, co, no tak, to na pewno. Ale co ciekawe, to w, w Anglii się tak opowiada o tym angielskim sędziowaniu, na ile to sędziowie angielscy pozwalają, a tu sędziował sędzia z Hiszpanii i na bardzo dużo pozwalał na dużo więcej niż pozwalają sędziowie w wagi kopali się po głowach, kopali się po nogach karnych nie dawał no sędziował Undiano Majenko dramatycznie ten mecz rzeczywiście dramatycznie źle w domyśle no, no i, ale moim zdaniem wynik nie jest sprawą otwartą. To jest tak, że Manchester, jakbym miał teraz stawiać pieniądze, 80 do 20 na Manchester bym stawiał. No tak, to w ogóle tak wygląda, że półfinały są już znane. No to jakieś musiałyby się stać naprawdę no, bo, niewiarygodne historie, no, bo, żeby tam bo, bo, bo się coś odwróciło w którymkolwiek. Mecz Barcelony powinien się skończyć wynikiem pewnie 5 do 3 albo 6 do 3, jakby to by oddawało to co się działo. W wczorajszym meczu Barcelony z szachtiarem. No ale niestety, jak się ma zawodników, którzy nie umieją piłki przyjąć i im ucieka na 3 metry, albo zamiast przyjąć ją przed siebie, przyjmują ją do boku, Strzelają jedną bramkę, a później cieszą się 10 minut i dopiero później się orientują, że drużyna przeciwna, w tym Już czasie chyba strzeliła, tak. strzeliła dwa gole, no to sorry, no to jest no to, to nie można tak grać w Lidze Mistrzów. Mimo tego, że do 20-25 minuty byli drużyną lepszą chyba nawet niż Barcelona. Ja mimo tego, że, na Barcelona. Mimo tego, że przegrywali. Nie byli świetnie ustawieni, fajnie wyprowadzali kontrataki. i trzeba ich pochwalić za to. Tak, tak. No, szkoda, że nie, no nie wyszli na drugą połowę. Ale na początek meczu był znakomity. No w ogóle tak powinni zagrać cały mecz, to znaczy rozbijać tak. te ataki Barcelony w środku pola, e, tak, no bo byli Barcelona się nas... szybko ułożyła, no, to jest też tak, że, Inna sprawa, że wyglądało się... tak, jakby wyszli trochę za bardzo rozluźnieni na ten mecz no, znaczy, no ja wiem, po minucie i 36 sekundach było 1-0 to bardzo się rozluźnili To mm. <laughs> szybko uwierzyli właśnie w własne możliwości znaczy, wiesz, no, gdyby Nie, no, rozluźnili się, ewidentnie się rozluźnili bo na, na, nawet ja boję... myślę, że po meczu ćwierćfinałowym boję... boję... Ligi Mistrzów, wygranym 5 jeden, co byś nie powiedział, to nie da się skrytykować drużyny. No. Znaczy, nie, no, to, nie, nie, znaczy, to nie, nie był nie, nie, dobry nie, nie, nie, mecz Barcelony wbrew pozorom. Nie, nie chodzi, mi, chodzi mi o to, że wiesz, to no, było. Na, na, na te parę minut, kiedy szaktar zdążył przeprowadzić te trzy sytuacje, no to ewidentnie po prostu Barcelona na chwilę stanęła. No, no ale no, no nie no, przesadzajcie, no, nie, no, żad, ale, żadna zza, drużyna nie jest, jest w stanie wiesz, wierzyć. To, że szybko strzelona bramka i, i widać Znaczy, się... ja cały czas miałem tak, że patrzyłem w telewizor i, i wydawało mi się, się, że... znowu zmobilizowali, znowu ustawili i już nie było Barcelona grała wczoraj z drużyną lepszą, to... No, to... To wiesz, gdyby grała z drużyną lepszą, grała by lepiej. E, no tak, no, Messi by nie lobował bramkarza w no. sytuacji, w której, w której powinien strzelać po ziemi. Pedro nie podawałby na spalonego minimalnego, bo minimalnego w sytuacji, kiedy miał pustą bramkę i powinien strzelać Daniel Andrzej też raz miał ze dwa razy miał tak, że powinien ładować w bramkę Busquets miał też tak, że powinien strzelać bo miał odkryty krótki róg no tych sytuacji takich, gdzie zawodnicy Barcelony zamiast, zamiast się bawić, zamiast strzelać się bawili, było spięć także też gdyby te sytuacje trzeba było wykorzystywać, to może, może by się to mogło skończyć dwucyfrówką nawet w takim meczu jak, jak wczorajszy Także no tak się wróżymy trochę z, z fusów We, weźmy też pod uwagę to, że żaden z, z napastników Barcelony wczoraj gola nie strzelił no ale gole wisiały w powietrzu ja do Przemka powiedziałem w pewnym momencie jak już tak nie szło, nie, nie wychodziły im sytuacje, w końcu któryś się zdenerwuje i w końcu kopnie piłkę do bramki Trzy sekundy później Szawik po prostu ją kopnął do bramki. No, no, dużo ładnych goli w ogóle to, padło w tych ćwierćfinałach tych dużo, dużo. Co ciekawe, to w dzisiejszej lidze europejskiej też zapadły rozstrzygnięcia praktycznie we wszystkich. i to jest bardzo dużo goli w ogóle przez te trzy dni. 4-1, 5-1, 5-1 i 1-1 w meczu Dynamakijów z Bragą. Mm. Co też stawia Bragę w bardzo dobrej sytuacji przed meczem rewanżowym. No, i, i może być tak, że w półfinałach będą trzy drużyny z Portugalii. Znaczy, już tak jest, że są dwie, bo no tak, Porto, Porto, i Benfica. Porto i Benfica wygrały tak wysoko, że no nie widzę tutaj żadnych innych możliwości. No, jest Villarreal na pewno. No, jest kwestia tak te, te otwarta, czy, czy Braga sobie poradzi, na przykład zremisuje albo wygra jeden do 0 u siebie, i wtedy mamy by, otwartą kwestię, czy. Znaczy, dla mnie faworytem jest drużyna, która w imponującym stylu. Yy, Porto. Mówiła... Tak, tak, zdecydowanie. Oni to, co zrobili w Lidze, to nawet jak wygrywali Ligę za Murinio, yy, to, to nie zrobili. Ja dzisiaj, w taki, ja dzisiaj tego, widziałem, w taki takie, widziałem takie zestawienie, yy, które było zrobione. A propos biały Białystok, yy, a propos tego, jak liderzy Lig w Europie yy, po rundzie yy, jesiennej, jesiennej grają w, w rundzie wiosennej. Jakielonia jest najgorsza ze wszystkich. No jakby jest jedną z najgorszych drużyn w Polsce. No tak, zdobyła chyba tam 0,4 punktu średnio na mecz. A Porto ma trzy punkty średnio, czyli oni wygrali wszystko, wszystko na, tak. na wiosnę. No na oni lidze. w ogóle ligę wygrali na pięć kolejek przed końcem. I to jest na stadionie Benfiki. Benfiki, tak. nie przegrywając meczu przez całą ligę. Czyli tak. oni nie mają, żadnej, nie mają żadnej porażki, a w lidze, oni na kompletnym luzie teraz podchodzą do tej Ligi Europejskiej, bo oni już nie muszą się spinać na swoim podwórku. Mogą przegrać wszystko do końca i skupić się tylko na tych meczach, które im zostały w Lidze Europejskiej. Mogą sięgnąć po potrójną koronę w Portugalii. No, no cóż, na propos, tak. powiedziałeś to tam po meczu było, że im światło zgasili. No, no trudno. No, co, się... <laughs> co im się będą cieszyć na stadionie? To, to jest normalna praktyka. No. Zraszacze, to... ja światło. <laughs> Także, znaczy, jeżeli o Ligę Europejską chodzi, to ja mam cichego, głośnego faworyta, którym jest FC Porto, chociaż Villarreal. A jeśli chodzi o Ligę Mistrzów? Nie mam. Nie masz faworyta? Nie, nie, mam. nie mam, dlatego że... No, teraz, no, no, nie, no, nie, no nie no, nie. Znaczy, znaczy wiem, wiem, wiem, że, wiem, że, wiem, że, wiem, że tak powinien wyglądać finał, bo patrząc na grę Manchesteru czy Chelsea, nawet w tej chwili, to uważam, że Real jak. jak wiemy, przegrywa z Gijon, ale mówmy się, w rezerwowym mocno składzie to jest rzecz, o której też musimy koniecznie powiedzieć, bo skończyło się to, co liczymy od 9 lat, czyli ta seria José Mourinho. No to w okolicznościach niewiarygodnych. Przepiękna, przepiękna pomyłka dziennikarzy Gazety Wyborczej. A to, no tak. Ja tego nie wiem. Dziennikarze ja Gazety nie wiem. Wyborczej napisali taki wielki nagłówek był e, na pierwszej stronie gazety, że Real przegrywa ze Sportingiem Lizbona. O! No. a i w, lidze. w niej napisane zakończona seria 157 zwycięstw realu na swoim boisku uh. Uh. Uh. Uh. No. No Ale to był papierowy? Czy, czy, czy, w internecie w internecie. O. O. wyobraźcie sobie jak wyglądały wpisy internautów pod... no, ja sobie U. wyobrażam natomiast y, m, przypuszczałbym, że może to zrobić każdy trener y, prawdopodobnie każdego mocnego zespołu czy to w lidze włoskiej, Ale czy angielskiej, czy hiszpańskiej przerwać sery, serię Mourinho. No, A że będzie to Manuel Presiado, który rzucał w autokar Realu Madryt pół roku temu butelką z wodą i pokazywał, że do Barcelona 5-0 z nimi wygra po tym, jak panowie się spieli. Do tej pory zresztą ze sobą nie gadają to raczej bym nie stawiał ani na Sporting Hichon, że wygra na boisku Realu Madryt, ani na to, że, że tym ja trener. Tak, ale podobno po, po meczu Jose Mourinho przyszedł i pogratulował, wszedł szatni, pogratulował no, no właśnie pręgu, podobno, natomiast piłkarza. na Murawie y, nawet nie spojrzał w stronę Manuela Presiado, y, nie mówiąc już o tym, że podziękował wszystkim, czyli piłkarzom Sportingu Hichon i podziękował piłkarzom Realu Madryt. Y, chociaż nie miał za co, bo oni y, grali w tym meczu przez pięć ostatnich minut a cały mecz czekali nie wiem na, na co natomiast w stronę Manuela Presiado nawet nie spojrzał. Je, jeżeli ktoś y ma gratulować i opowiadać o tym później, jak to przyszedł do szatni, to ja gest... Znaczy ja nie wiem czy gest... ono znaczy... tylko czytałem, że nie wiem, ale... zrobił, ale no to tak, nie wiem, że to były jego słowa i No, piękny, to piek... no to wiesz, ale piękne gesty podziękowania wolałbym, żeby w świetle kamer i Jupiterów po meczu podszedł do tego Presjado i podał mu rękę i pogratulował mu zwycięstwa. Bo ten człowiek, było nie było, skończył tą jego serię i przeszedł w pewien sposób do historii futbolu, więc jeżeli już... No to Wielkie słowo. No, no nie, no przepraszam Cię, skończył naj, najdłuższą serię zwycięstw jednego trenera. I Je... braku porażek. No, no, I tylko no, u siebie. No, i, no, i, no, tylko, w, I tylko w ligach. No w tak, ligach ale tym ty, ty, niemniej tam i, już nie i, przychodzimy, i, przychodzimy. No nie, no to jest se seria. To seria jest, można Mourinho lubić albo nie lubić, można się na niego dąsać i, i tak dalej. Zobaczyłem odrobinę człowieka. W tym, że nie podał ręki... Y... Nie, w tym, że w ogóle poszedł podziękować drużynie przeciwnej znaczy, za mecz. Ale nie widziałeś tego. Ja widziałem, że nie podał ręki trenerowi, który go pokonał. Tak samo jak nie podawał ręki wielokrotnie trenerom, y, na przykład Fergusonowi. Myślę, tak nie samo... wielu tego widział, ponieważ podobno to zrobił w szatni. Więc... No, y... Znaczy podobno i to jest wiesz no dobra Nie ma ja mówię o tym co widziałem w życiu widziałem w życiu jak schodził z Old Trafford z wyciągniętymi obydwoma środkowymi palcami w stronę publiczności Fergusona to widziałem może podobno potem całował całą różnę przeciwną w tyłek, tego nie wiem uwaga drodzy słuchacze, gdybyście nie zauważyli to w tej chwili mamy stały punkt naszego programu pod tytułem chłostanie trenera Murillo chłostanie przez... No, znaczy... przez redaktora Zawadę znaczy... odcinek 148 nie, bo opowiadanie o pięknych gestach podczas kiedy nie, nie widać ich e, wtedy kiedy telewizor jest włączony albo ludzie są na murawie w sensie na stadionie, no to jest takie wiesz... nikt nie mówi o pięknym geście, ja mówię tylko o odrobinie człowieczeństwa, to jeszcze o niczym nie Ale... Nie, od, odrobina człowieczeństwa w jego wykonaniu to była teraz ostatnia, jak zaprosił dziennikarzy, żeby ocieplić swój wizerunek i rozegrali mecz yy, trenerzy, trenerzy i pracownicy Realu Madryt kontra dziennikarzy, żeby zobaczyli, jaki Murinio jest słodkim, miłym yy, trenerkiem. Stanął misiem na się przytulaskiem, przytulaskiem <laughs> i mi się przytulasek dał dziennikarzom wygrać 3 do 2. Ojej, jaki miły trener. No, Żali trwoga. No. Dobrze, już zostawmy go. <laughs> Znaczy nie właśnie. <laughs> to właśnie. że nie. Odcinek 150. Chłostania ja Josef. Nie, bo dla, dlaczego nie? Dlatego, że teraz między 16 maja 16 kwietnia a, a 3 to, maja dochodzi do czterech meczów... Cztery Grand Derby. Cztery Grand Derby od, w ciągu 18 dni. E, i masakra. masakra. I ja się zastanawiałem, nawet co ja bym na przykład zrobił. Bo, bo Mourinho może zrobić wszystko w pierwszym meczu, tak? Pierwszy Ale mecz. Ale tak to chyba jeszcze nie było w historii. Nie, nie, chyba nie. Chyba nie, szczególnie, że już grali w tym sezonie ze sobą. I, i będą grali prawdopodobnie w Superpucharze Hiszpanii, no bo inaczej być nie może, czyli w sierpniu kolejne granderby, tak? No i na jesieni następne granderby w tym roku. Także tego trochę za dużo się zaczyna zbierać. Zaczyna się być nudne. <gry> zaczyna się, czy, zobaczymy czy, czy, czy, czy Barcelona i Guardiola nie zwolnią Mourinho do tej pory, bo jeżeli przegra, co jest możliwe, cztery razy, to nie sądzę, żeby się utrzymał. Natomiast nie sądzę, żeby cztery razy przegrał. Bo ja, ja tak myślałem, co ja bym zrobił na miejscu Mourinho, co można zrobić, żeby wygrać którekolwiek z tych trofeów. Pierwszym meczem jest mecz ligowy. Żadna z tych drużyn nie musi się na ten pierwszy mecz 16 kwietnia spinać. Bo tak naprawdę zwycięstwo Realowi daje tylko odrobienie trzech punktów i 5 punktów straty na 6 na kolejek czy pięć kolejek przed końcem. rzecz Moim zdaniem nie do odrobienia przy tym kalendarzu, który mają oba zespoły. Wypuszcze, można wypuścić samych rzeźników będąc trenerem Realu Madryt i liczyć na to, że połamią ze trzech zawodników Barcelony po to, żeby dopaść ich 3 dni później w finale Pucharu Króla i ten mecz wygrać, w domyśle połamać ich również na, na mecze w Lidze Mistrzów. No i ja w tym, w tym wypadku, będąc na przykład trenerem Barcelony, spokojnie wypuściłbym na ten pierwszy mecz w Madrycie rezerwy. W ogóle nie wypuszczałbym żadnego Messiego, żadnego Iniesty, żadnego Xaviego, nikogo takiego. Niech grają sobie młodzi. Jak młodzi wygrają, proszę bardzo. Młody chce, żeby połamali. No <śmiech> ja, tak, Młodzi go. się lepiej le, lepiej się zrastają. No, jak sam wiesz, Presja, presja na te Grand Derby na mecze ligowe jest, jest zbyt znaczy, duża. No, znaczy że, że presja żeby, żeby w tym tak. momencie, tak, bo i, wiesz, no, nie uczmy Znaczy się. presja I... na Grand Derby ligowe to jest jak to jest jeden mecz w, w roku, tak, czy <coughs> dwa mecze w sezonie. Tak. A, a jak tutaj znaczy, mamy takie nagromadzenie to jeżeli Guardiola te granderby przegra 1 do 0 albo zremisuje 1 do 1 i wygra finał Copa del Rey i wyeliminuje Real i wejdzie do finału Ligi Mistrzów to nikt mu tej porażki w lidze nie, nie będzie pamiętał że tak, no, szczególnie jest, że no. pierwszy mecz skończył się katastrofą Realu Madryt i było 5 do 0 na Camp Nou a Real nie powąchał piłki także Ja tylko myślę, że po prostu nie sądzę, żeby, żeby rzeczywiście żeby znaczy, ja ja, rezerwowy Ja, ja też skład, nie no. sądzę, znając Guardiolę, pozorom... żeby wypuszczał tak. jakiekolwiek rezerwy znaczy, na jakikolwiek mecz, szczególnie przeciwko Love, bo ich po prostu nie za bardzo lubi. No. Wbrew, no, wbrew pozorom, to, co pan tutaj łuszczy, panie redaktorze, jest bardzo interesujące, bo pan porusza. <gryw> wbrew pozorom. Pan porusza <gryw> ważną kwestię, mianowicie taką, że mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, że w bardzo krótkim czasie te zespoły spotykając się cztery razy z kolei, tak? jestem ciekaw na ile poszczególne, jakby, poszczególne pojedynki będą wpływały na obraz gry w następnym meczu no, no, będą, no bardzo będą I, i, i tego typu rywalizacji nawet w często grających yy, to się, to się powoli robi, drużynach to się powoli robi jak mecz w szachy o mistrzostwo świata U, albo tak. jak play-offy tak, w tak, to jest y, y, bardzo ciekawe, bo to w futbolu bardzo rzadko występuje, nawet w Anglii, gdzie można rozegrać ze sobą, nie wiem, FA Cup, y, Carling Cup i mecze ligowe. No nie, ale takiego nagromadzenia nie, w ogóle czterech różnych. No tam się zdarzały takie trzy w Anglii na przykład zdarzały zdarzało się. się tam, tam zamiar, na przykład pamiętam Liverpool z Chelsea chyba tak, było tak, tak, tak, że, grali tak bardzo, że grali trzy mecze tak, bardzo blisko siebie właśnie grali półfinał Ligi Mistrzów tak? Tak, czy ćwierćfinał a, i mieli tak, mecz jeszcze po drodze. Ale weźmy pod uwagę, że tu się rozstrzygają jeszcze oprócz tego wszystkiego, to nie są mecze gdzieś tam półfinały, ćwierćfinały. Tak jest... i to nie są mecze z drużyn gdzieś tam z końcówki tabeli. czy Druga z szóstą albo tak, trzecia tak, tak, z, z, z ósmą, tylko tutaj Nie tak. przypadkowo ten mecz nazywa się Grand Herby Europa. Europa. Nawet, tak, więc... I to na etapie. Półfinału Ligi Mistrzów, finału Pucharu Krajowego, i meczu, no w tej chwili w te, prawdopodobnie gdyby ta przewaga była mniejsza, no rozstrzygałby o mistrzostwie. Tu już moim zdaniem nie będzie rozstrzygał, no ale. Się no, ale okaże. mimo wszystko, no, wiesz, to jest tak, że ty mówisz, 8 punktów, no, ale 5 punktów to nie jest tak, że Guardiola może tak z lekkim sercem ten mecz odpuścić. Nie, nie może. Bo pewno... wiesz, to no, 5 punktów to potknąć się zawsze można, a 5 punktów to są dwa mecze potknięcia, znaczy, tak naprawdę. Tych punktów tak naprawdę jest 9, bo w domyśle. No bo jest 5-0. Bo, bo jest tak. więc. No więc nie, ale sporo, jak się zrobi 5, więc Barcelona musiałaby w tej chwili. Jeszcze, oprócz, dwa, mecze jeszcze dwa mecze przegrać. Barcelona tak. w tym sezonie przegrała jeden mecz z Herkulesem. Alicante na początku sezonu. Pierwszej w pierwszej kolejce chyba nawet, w, w, drugiej, Drugie. w drugiej kolejce. Potem rzadko im się zdarzały, dwa, nie, nie mieli chyba nawet dwóch remisów z rzędu. Także liczyć teraz nagle na to, że Barcelona mając już za sobą wszystkich najtrudniejszych przeciwników, bo pokonali Villarreal. Real. wszystko. No tak, tych... Ale mając, mając cztery mecze z Realem, też wiadomo, że no to wiesz, tam się bardzo, końcówka sezonu się robi zrobi gęsta zawsze, tak? No tylko jest, jest bardzo więcej. Gęsta i to jest tak, że będzie musiał Guardiola trochę porotować składem. No, no on i... rotuje cały czas, zobacz, że z Real no Messi, tak, Messi wszedł w 60 minucie, tak? Więc no jakieś tam potknięcie zawsze się może zdarzyć, no to, to także to nie jest tak, że może tak całkiem ten mecz odpuścić. Znaczy bardzo tak na wyobraźnię, proszę zwrócić i... uwagę, że Real w tym momencie tak samo będzie miał ciężką końcówkę jak Barcelona, no tak. Trudniejszą, tak, nie tak, tak. dlatego że Real ma przed sobą mecze z, to... z Bilbao na San Mames, ma przed sobą mecz z ma przed sobą mecz z Villar Real. Barcelona już ze wszystkimi tymi drużynami grała. Mało tego, wszyscy w Może Barcelona się potknie, ale to nie oznacza, że Real nie, nie, to nie się nie potknie dwa razy. Na nadal przykład. nadal twierdzę, że pięć punktów przewagi na, nawet na sześć kolei przed końcem, to jeszcze nie jest... Czy, wiesz, wiadomo, w lidze włoskiej pamiętam jak, nie wiem, bo Juventus Większą przewagę dał no, radę stracić. 10, 10, mieli 10 punktów na 9 koleje przed końcem Ale ja się wydaje, że tak czy inaczej Murinie i Real już są bardziej skoncentrowani nie, na pucharze no, króla. Oczywiście i ja nic idzie, nie że nie. Mówię, i, i, i, I oczywiście przewaga jest ogromna. Zresztą, natomiast... zresztą, zresztą Mourinho już zapowiedział, że zdobycie teraz Mistrzostwa Hiszpanii jest w zasadzie nieprawdopodobne, co sugeruje, że oni się szykują już tylko i wyłącznie na puchary znaczy Jemu to akurat bym, jak mówi Klasik, znaczy, na pewno, ten człowiek na pewno wiedzies... w życiu słowa prawdy nie powiedział, <głos> więc ja bym mu w ogóle nie wierzył. 151. <głos> o stanie rządzę. Natomiast, nie, no żartuję oczywiście. No ale to, co ma zrobić w tym wypadku? No, znaczy jak ma do wyboru takie rzeczy, no to tylko i wyłącznie w ten sposób. Tak, natomiast y, gwoździem. Gwoździem. Gwoździem. Gwoździem. Gwoździem do gwoździa. <głos> gwoździem do trumny, y, jakby. Te... morale Realu Madryt było to, że oni Moral. morale, jeżeli chodzi o ligę, było to, że oni bardzo liczyli cały Madryt generalnie na to, że Barcelona w meczu z Real się potknie. Yy, licząc na kilka rzeczy. Nie, tak? na... Przede wszystkim liczyli na to, że wygrają z Chichonu znaczy na to przede wszystkim powinni liczyć natomiast liczyli na to, że Barcelona po meczach reprezentacyjnych zazwyczaj mecze remisuje albo wręcz przegrywa Villaral zazwyczaj po przerwie to się dwa razy zdarzało, dwa razy remisowali, teraz jeszcze nie wyszedł na boisko Messi wiadomo co się dzieje za Vidalem. wiadomo w jakim składzie w ogóle Barcelona zagrała w rozgrywającym był Tiago. nie grał Xavi za kartki, no, Tiago, w ogóle jak na rozgrywającego, który po raz pierwszy wyszedł w wyjściowym składzie. Miał 136 podań, z czego 123 celne. Chłopak, yy, który rozpoczyna grę w dorosłym futbolu na dobrą sprawę. Do tego Afelaj w podstawowym składzie. No, no skład kompletnie eksperymentalny. No i znowu Gerard Pique w takim meczu jest tam, gdzie potrzeba. No, bo to, że... Gerard Pique przecież wiadomo, że to wszystko <śmiech> jest sprawa Shakiry, która sprzedała duszę diabła. No po, i... to, po, to, po to, żeby Piqué zawsze był tam, gdzie potrzeba Dokładnie, między innymi po to A, ja, ja, wbrew Po pozorom... to jeszcze, żeby tańczyć tak jak tańczy no. i, I wyglądać i w ogóle w Piqué zagrał dwa słabe mecze i strzelił dwa gole z rzędów I w lidze, i w lidze mistrzów No ale no, diabelska no, okay. sprawka no to pachnie, no, tak pachnie że... siarką Tarnobrzeg Szakira do siarki. Pika do Tarnobrzega. No, Messi ma już polską dziewczynę. Od Tarnobrzegu po polską dziewczynę. Nie czytasz plotka? YouTube się nie ogląda? Nie. nie, nie Ewa z stychów, tak? Stychów. To jaka Polska Przecież prezes wyjaśnił. Tam już nie mieszkają Polacy. A to tak, to na nie mieszkają Polacy. Ewa, nigdy nie będziesz. Polką? Ona jest z ukrytej opcji niemieckiej pewnie. Tak. I cały, cały plan się ryb. A może to ludność napływowa. A może. No. A to swoją drogą, a propos... A Messi, wiecie, że Messi w spisie powszechnym zadeklarował, że, że jest narodowości śląskiej? Też, tak? Też. No, jak ma dziewczynę z hub <laughs> A to jak a propos żartów prima Pilisowych, prim to ktoś tam... O, nie okej. pamiętam, no jakiś... jakiś bo z za są głupie dosyć i nikt nie, nie wierzy i ten też był głupi, w który nikt właściwie powinien nie uwierzyć, bo jakaś gazeta napisała, że ponieważ <śmiech> Portugalia ma dług duży, długi wobec Hiszpanii, dług duży wobec Hiszpanii ma... Więc oddań Cristiano Ronaldo. Tak, do reprezentacji, że zamiast w, za, w ramach spłaty długu Cristiano Ronaldo przejdzie i będzie grał... W prezentacji Hiszpanii. No i do, dosyć głupie, poza tym, że jeden piłkarz chyba Aston no się dał na, nabrać. I zaczął nas na Twitterze pisać, że przecież, po... przecież tak nie wolno. Dlaczego nie chcą to zrobić w ogóle? I... Aż dziw, że nie był do No ja też uwierzyłem to, w jeden. Ja to znaczy, uwierzyłem w jeden, że... że zwolili Zielińskiego. Tak, że zwolili Zielińskiego. A, Właśnie, tam, to, to A swoją drogą, to... To nawet ja w pierwszym momencie no, uwierzyłem. Aż nawet zadzwoniłem. Zawolniłem właśnie tak, tutaj. Nie no. A propos Siarki Tarnowej, bo to przecież Jacek Zieliński e... był trener Siarki Tarnowej. Zadzwoniliśmy a z redaktorem problem. Ernestem do redaktora Zawady, kazaliśmy mu usiąść i powiedzieliśmy, że Wojciechowski bez żadnego meczu zwolnił Zielinskiego. Wydało nam się to bardzo prawdopodobnie. to co się wydało bardzo a, prawdopodobne. Jeśli chodzi o Wojciechowskiego, to wszystko jest prawdopodobne. To był żart udany. Tak. Natomiast, natomiast to, co zrobił w krótkim czasie, i jak to zrobił trener Zieliński z Polonią Warszawa, że zagrała taki meczek... No, jednym meczu to ja bym znaczy, raz nie ma ten, przeciwko Koronie, która, która, tak. która. w ogóle nie gra, tak. w no, ogóle nie gra. Dobra, ale... Która osiągnęła właśnie swój cel, bo to ewidentnie, nie, jak mówiłem, nie, ale nie zwolnili wyglądało... Sasala w końcu. Nie zwolnili w końcu. Nie, nie, nie. nie, nie. Sasal nie. zostaje. Sasal zostaje. O, no ja mówiłem parę rachunków parę no, tak, temu, że, że, że, że, że chcą zwolnić Sasala i wszystko na to wskazuje. No, nie, że nie, to nie. Ale, ale, ale jednak zarząd postanowił, <coughs> przepraszam że ten Sasal zostaje, więc nie udało im się. Będą musieli zacząć grać piłkę chyba jednak, w końcu. Bo jak nie, to spadną. meczu. No, ja Stoją spadz, drogą to nie, nie, no nie, no mają naprawdę niedużą przewagę nad, nad, yy, nad strefą spadkową, biorąc pod uwagę, że Krakowia zaczęła grać w piłkę. No... Ja. Krakowia to co najwyżej się... Kokomie się, tak, się utrzyma, tak, się utrzyma, krugia się utrzyma. No, myślę, że Arka raczej, ale myślę, że korona nie spadnie. Pikuje w dół. E, a, a propos, ale pożarające jest to. Ale posta postawiłbyś, no. postawiłbyś, postawiłbyś, postawiłbyś swój samochód na Lidere, to, że, lider... że, że korona nie spadnie? Bo ja nawet powiem ci nożyczek do paznokci bym na to nie postawił. Postawiłbym go między nami i palące. <śleszy> Problem. W piątek jest mecz Polonia Lech. No wiem, ale będę w Kielcach nie powiem. Ale ja nie, ja nie, ja nie dlatego, tylko że dla, dla chodzi, chodzi mi o to, że po to dwóch stronach barykady to? staną Krakowski i ten Bakero, którzy jeszcze, dobrze mówię, w rundzie poprzedniej, no nie, jeszcze nie. Obaj, nie, nie, nie. nie grali ze sobą. Nie grali ze sobą, bo chyba już. Obaj prowadzili polonie Warszawa. No Jeszcze nie, niedawno jeszcze Znaczy nie, mogliby się spotkać Zastawiam tak. się, czy w meczu w rundzie jesiennej Jeśli, w, Też grali przeciwko sobie, sobie czy to już było, hmm, Albo nie. nie, to już było po zwolnieniu Bakero Tak, e, tak Bakero tak grał wydaje. chyba Pierwszy albo drugi mecz grał przeciwko y, Polonii Warszawa Ale nie z Jackiem Zielińskim Bo Jacka Zielińskiego zastąpił w Lechu Poznań przecież. Tak. Nie, no tak, tak, ale chodzi mi o to, kiedy Jacek Zieliński był w Lechu A Bakero w Polonii no nie, no nie, nie, nie grali z Chyba, się chyba nie, się nie, jakoś musieli. Nie, nie grali. Jest. Natomiast Jacek Zieliński też bardzo mnie rozbawił, bo powiedział, że no tutaj piłkarze nie trzeba ich motywować, wiadomo, no, bo grają z mistrzem Polski przecież, tak? No ja to jakby on to mistrzostwo zdobył jeszcze jeszcze całkiem niedawno. To, niedawno, to co poważna, porozmawiamy poważna też drużyna. o motywowaniu piłkarzy. Yy, nie, najpierw chciałem powiedzieć, że na a, a, a, a propos tego, o czym mówimy, to moim zdaniem w ostatni weekend rozstrzygnęło się bardzo dużo rzeczy w Europie. To znaczy tak, o ile... Myślałem, ki... że w Polsce. W Polsce się rozstrzygnęło. W tak, Polsce mistrzem jest Kraków. W Portugalii mistrzem jest Porto, w Hiszpanii mistrzem jest Barcelona. We Włoszech, gdybym miał więcej wiary w Napoli, to twierdziłbym, że Napoli ma szansę na mistrza, ale moim zdaniem mistrzem będzie Milan. I w Anglii moim zdaniem mistrzem jest Manchester United. Mimo tego, że ta przewaga nie jest bardzo duża a, natomiast... w Niemczech, Borussia Dortmund. a w Niemczech Borussia Dortmund i to wszystko w jeden weekend tak ni stąd ni zowąd no, to tak w dużym skrócie i, a propos. i uproszczeniu bo... czyli był to ważny weekend a propos, no, to a był a weekend a dziwny bardzo bo to w ciągu czterech godzin z pięciu punktów przewagi Barcelony nad Madrytem zrobiło się 8. Milan przegrał derby Mediolanu, z... wygrał derby Mediolanu z Interem Chelsea i Arsenal potraciły punkty po a, a United przegrywając 2-0 wygrało 4 do 2 a w bezpośrednim pojedynku Jagiellonia przegrała z Wisłą, a Frankowski nie strzelił karnego także to, także to wszystko się skumulowało w jeden weekend, rzadko takie rzeczy się zdarzają na propos jeszcze gazety, gazety wyborczej, bo przeczytałem też artykuł, w którym wychwalano no to, to był artykuł o Małeckim i o tym jego wpływ na Wisłę i tak dalej no i tam wyczytałem, że z Wisłą jeszcze niedawno było bardzo źle, a po rundzie jesiennej Wisła miała do Jagiellonii 8 punktów, 11 punktów straty. Kto to napisał? No, Wyborcy tak napisali. I tak sobie policzyłem, że jeżeli miały... A później za chwilę napisali bez zająknienia, że w tej chwili mają 8 punktów przewagi. Czyli zdobyli 19 punktów w 8 kolejach. <śmiech> tak. No to gratuluję. <śmiech> 19 punktów odrobili, nie? Odrobili, zdobyli. tak, tak, tak. Bo jeżeli coś tam jeszcze zdobywała w międzyczasie. Na jesieni szczególnie. No nie, policzyłem, że to było to w ogóle niemożliwe, nawet chyba mniej, tylko. No, nie nie ważne, nie, mniej było, kolejek tak? było, bo tu. To, to, to Także ta, to było, to było nie, niewykonalne, no ale to. No cóż. A było jeszcze było. jedna rzecz historyczna w ten weekend wydarzyła, żeby było ciekawiej, mianowicie Drużyna Vivek przegrała, przegrała mecz. przegrała tak. mecz. Patrzyłem, oglądałem i nie wierzyłem własnym oczom po prostu no takiego meczu Wisła Płock to nie zagrała od 3-4 lat widzę, tak dobrego a przy okazji to co, to, co, to, co drużyna Vive wyprawiała tak słabego meczu długimi okresami bo na przykład początek drugiej połowy miał genialny kiedy Patryk Kuczyński Kuch skończył nie wiem 3 czy 4, 4 akcje fantastycznie to był stary Patryk Kuczyński Nie no fantastycznie przez trzech sezonów, <grym> kiedy zdarzało mu się po prostu Czyli to był młody tak młody stary Patryk Kuczyński młody stary Patryk Kuczyński No ale zawsze kończył No ale co ciekawe to raptem dwa tygodnie temu Yy, yy, drużyna Vive zdeklasowała w Płocku w finale Pucharu Polski yy, drużynę Wisły i wydawało się, że to w ogóle jest nadal przepaść między tymi zespołami. Znaczy tutaj, tutaj to ewidentnie był już problem motywacji w ogóle zawodników. To jest tak, że, że oni to już absolutnie odpuścili. To jest, to jest rzecz, o której, o której już rozmawialiśmy nieraz, no. że, że jakby coraz trudniej się zmotywować zawodników. Tak za łatwo idio. Tak. Zawodnikom Vimy. No, no ale się na, ma, na, na 50 się... meczy bez porażki, no to jest... jest ale znaczy, na co, co się moty... Nie bez porażki, 50 zwycięstw. <grych> po 50 no tak, 53, tak, 4 tak, chyba, tak. nie wiem. No nie e... Wiecie, że w polskiej lidze koszykówki kobiet padł remis ostatnio? Pierwszy raz w życiu widziałem remis koszykówca. A co, oni ma do grywek? Bo oni tam grają mecz i rewanż teraz. Hmm. W związku z tym może być remis. O, no proszę. Hmm. Taka akcja. No ale powiedz mi, yy, drogi redaktorze Gawle Erneście, jak się boję się. No nie. Jak, w jakim meczu zawodnicy Vivek Kielce w lidze mają być zmotywowani, jak nie w meczu przeciwko Wiśle-Płock. No, oni, oni, no, ale ostatnie oni, oni ostatni, Lizę... ostatni mecze z Wisłą-Płocką no, sam razy, powiedziałeś. 9 razy tak. z nimi z rzędu wygrali. Tak? No, no, no ale sam powiedziałeś, jak przed chwilą wyglądał finał Pucharu Polski. No tak. No ale come on, no... no, no. no, no, no, no, no, no. To jest nie, nie, nie. Poza tym no, grano, tak, jak, tak, jak, siebie, no. tak jak seria siebie. Tak jak seria musiała się kiedyś skończyć, tak, no, każda seria musi się kiedyś skończyć. No, no, chodzi to... mi o to, chodzi mi o to, że, że ewidentnie w tym meczu zawio zawiodła właśnie ta kwestia, no bo, bo, bo żadna inna. Ale no, no, po prostu to jest, to jest tak, jak kiedyś rozmawialiśmy z Filipem, jeszcze jak grał Mówił, że, że najgorszą rzeczą, jaką może być w piłce ręcznej, to jest to, jak, zawodni, jak, jak drużyna w pewnym momencie odpuszcza. W momencie, w którym mówi odpuszczamy, i drużyna przeciwna łapie wiatr w żagle i zaczyna wygrywać. To potem wejść znowu na ten wyższy poziom jest cholernie ciężko. Jest Ale od ciężko, tego, od jest tego się ciężki. ma liderów, od tego się ma trenera i od tego się ma doświadczonych zawodników. Ale to właśnie czasami którzy... nie pomaga. No. Wtedy, to wtedy... co pomaga? Nie, no, no po prostu się przegrywa później mecze. No i to jest. Na, na tym polega problem. No, bo, ja, bo ja powiem Ci tak. Jak w tych patrzę, czasach grał, ja pa, grał, ja... grał, grał w Wiwę Karol Bielecki, był ewidentnym liderem, i też się zdarzały takie. No, ale ja, takie no, te no te tak, ale to, to, było, to było w vive, z tego. Tamto w ja pamiętam, bo chodziłem na mecze, było dużo słabsze od tego, które jest teraz. Tylko ja się zastanawiam, czy pułapką w tworzeniu tego zespołu nie jest tworzenie zespołu z zawodników doświadczonych. Tych, którzy osiągnęli w Polskiej nie tylko, piłce ręcznej praktycznie wszystko i takich, którzy... Bo to było widać po kilku zawodnikach Wisły Płock, że oni ten mecz chcą wygrać za wszelką cenę. I oni się bili, dostawali czerwone kartki, oni mieli to gdzieś, że, że, że zaraz schodzą na drugą karę dwuminutową i że zaraz ich nie będzie na boisku kosztem jednej, dwóch akcji w defensywie, takich no, gdzie... zawsze tak grał A Vive, to jest tak, no, a, zawsze, a, a w... W... To, zawsze przegrywał. Tylko że zawsze to przegrywał. przegrywał no, tak. Ale tam, wiesz, o, o, od lat to, to, to były tak, no, tak naprawdę najbardziej krwawe mecze w Lidze. No tak, tylko że tutaj, wiesz... To, to był krwawe z jednej tylko strony. Za, zobacz, że Vive że bez walki yy, praktycznie, na dużym farcie długo, mając szansę na wyjście z grupy w Lidze Mistrzów, przegrywało mecze, które powinno wygrywać z brakiem waleczności to co mówiliśmy przy meczach z Piwowarną czy z Chambery gdyby się tam bili, te mecze by wygrywali teraz w ten sam sposób przegrywają mecz. ja mam nadzieję, że na nich to jakoś podziała jak, jak zimny prysznic przed playoffami do playoffów przystępują i tak z pozycji lidera, więc mają no, lepszy tak, tak. Le, bo, bo mają lepszy bilans no, no, no, no, bramkowy w dwóch meczach. No jestem sam, jestem ciekaw co się będzie działo i czy ta drużyna, yy, czy ta drużyna się ocknie, bo jeżeli przegrać jakiś mecz to w tym momencie. Nie no tak, no wiadomo, że nie, nie w tym i wiadomo, że nie w finale, w którym prawdopodobnie spotka się z, z Wisłą. No to no. na pewno. Ja, to jest prawda, co mówię, bo, bo znowu y, mają przyjść kolejni zawodnicy, ale to znowu będzie. To będzie szmal, tak? to będzie buntić, to będzie tkaczyk tak, też tak, tak, przychodzi. Tkaczyk, no. Czyli kolejni zawodnicy, tkaczyk, którzy, którzy tak naprawdę już gdzieś wszystko. tam finiszują swoją karierę. No, no mówię, że to tutaj I... nie jest problem motywacyjny, A jak do tej pory Wenta słynął z tego, że potrafił motywować zawodników jak nikt inny, tak ostatnimi czasy, no... Wiesz, to się łatwiej się motywuje młodych, młodych zawodników... W trakcie, w trakcie chyzem, bo, bo i tak miał problemy z tym w reprezentacji... Nie, no bo to to samo ma reprezentacji, co w klubie. No, łatwo tak. się motywuje młodych zawodników, którzy sami z siebie są trochę głodni sukcesu. Tak jak była polska reprezentacja te, te 4-5 lat temu. No, to prawda, A co innego tak. jest właśnie z ludźmi... No, on ma różne gwiazd tak naprawdę. To już nie wiem, czy tu motywacja wchodzi w grę w ogóle, no bo... To są już pewnie w miarę zamożni ludzie w tej chwili, bo to, to pewnie nie są, to nie są zarobki na poziomie piłkarzy nożnych, ale coś tam pewnie w swoim życiu już szczególnie zarobili. Szczególnie ci, którzy przychodzą do Polski, wracają, albo przychodzą tak, z na przykład, zagranicznych. No, z to, oni... to oni wracają raczej w dobrej kondycji finansowej. A do tego zawodnicy tacy, którzy sobie nie radzili w pierwszej drużynie, nie radzili. No, Adamuszek sobie nie poradził, poszedł na wypożyczenie, ale Kamil Krieger na przykład... Zawodnik, który się świetnie rozwijał, nie było dla niego miejsca, a moim zdaniem miejsce dla niego w takim meczu jak wczorajszy, czy ten z weekendu, znaczy, żeby się świetnie znalazło, bo on, to, jest zawod, to jest zawodnik bardzo waleczny. I on czy taki Mateusz Zaręba powinni w takich meczach, właśnie wtedy, kiedy drużynie nie idzie, dostawać więcej, y, więcej czasu i możliwości no, y, do grania. Teraz y, no, siłą rzeczy nie ma dla nich miejsca, no bo no, czy dla Zaręby jest, no bo jest w drużynie, ale, ale Kriegera nie ma, Damuszka nie ma. No, par ludzi, których odeszło, zresztą ja widziałem na przykład, y, wypadło mi z głowy niestety nazwisko w tej chwili, piłkarza Vive, który poszedł do Bundesligi i świetnie sobie tam radzi eee, w ten, tej chwili. Holender. Kenic, tak, Bartosz Koniec, No, No, no, no. Dokładnie. I on w tej chwili w pierwszym składzie, w tej chwili też zapomniałem w jakiej drużynie on gra, nie, ale gra i, i to nie jest tak, że on jest jakiś... Ale Tomic. to wiesz, to z nim też zawsze był, był taki problem, bo on był takim solidnym, ale przeciętnym zawodnikiem vive. On nigdy nie był... W każdej drużynie bo... potrzeba jest paru solidnych, przeciętnych I no, no, Właśnie nie da się drużyny zrobić samych... Gwiazd. Super ekstra gwiazd, bo to się wtedy właśnie jak zaczyna się sypać, to już się ten zamek przywołam, przywołam mecze, w których Michael Jordan miał słabszy moment, to Tony Kukocz, albo jakiś... Pipen. Yy, albo jaki... No Pippen to taki drugi za nim, nie? No ale... ale ja, zami, chodzi o to że o taki przeciętnych. Tak, tak, Steve Kerr na, na przykład, bo zaczynam trójki tak, rzucać. Tak. Albo właśnie, albo właśnie <śmiech> rzeczony Tony Kukocz potrafili wygrać mecz tym, że rzucili 13-15 punktów i mieli double-double albo triple-double w meczu. Jest jakaś koszykarska karychologia. No, tak, ale, no ale ja przy, jak przywołujemy wielkie drużyny, no to wiesz, no możemy, Dla mnie to jest największa drużyna wszechczasów, jaką ja widziałem w Korzykówce, tak? Czyli ta drużyna ta drużyna No, Chicago. jeszcze Lakersi, no. tylko że to oni to byli przed erą, kiedy no, można tak. to było oglądać. No, można było w gazecie ale poczytać. Ale z, tak. z Jabarem, tak, tam, no. z Worfim, z, z Magiciem Magic Johnsonem, no. no tak, tak. Byron Scott. To jest tą piosenkę o nich nich, czyli Bebez, napisali nawet. No, więc, owszem. A nie, nie wiem, czy nie wiecie, wiecie, jak się, nie nazywa, nie wiem, nie wiecie, jak się nazywało... Acey Green. Jest, tak. Tak. A nie wiem, czy tylko ty, ty, ty, ty, ty, ty grałem na komputerze tą drużyną. <laughs> takie dziwne ludziki. Tak, Siąłem długo w powietrzu i, tak, ka, tak. i ka, Karim takimi hakami. Karim tutaj, tylko jeden rzucał hakami. Tak. Ale tak l, tą rękę ciągnął, ciągnął, mijała minuta. Trochę jak mój komputer jak się zawiesza teraz to tak, to tak trochę... I tam, Mówią jak, takie gry, bo śmiesz... ostatnio opowiadał o tym, że tak grał, który jechał tak wolno. Nie nie, nie, nie, nie. On ma po prostu takie komputery, bo teraz A. też ma taki komputer, co mu się zawiesza. Tak, tak. Ale nie... To nie. to nie też żeby miał taki zły, tylko on, po prostu każdy komputer, który w jego ręce się dostaje, się nagle zaczyna zawierzyć. Nie dotykasz mojego. To jest po prostu, jeżeli, jeżeli istota inteligentna ma do czynienia z istotą mniej inteligentną, to mniej inteligentna ulega i, i porusza się wolniej. A, no, czyli jesteś wolny. Nie, ja jestem szybki. Ale nie wiem, czy wiecie, że na przykład Karim Abdul-Jabbar miał takie kwadratowe kolano, które wysuwał przy haku, miał kwadratowe biodro i drugi kwadrat wyłokieć i piłka też była taka trochę kwadratowa. Bo on kwadratowa. Zaśmił pikseli zrobiony. Ale, no, ale wystarczyło z nim podejść do trumny i zawsze były punkty. No, jak Kari. A Michael Jordan potrafił się tak. odbić jeszcze przed trumną i leciał, leciał tak przez całe boisko i, i pakał piłkę. W tą całą grę żeśmy grali. Świetna gra była. Nie pamiętam nawet, jak się, jak ktoś pamięta tak? ze I... tak Proszę Cię, przecież wtedy nasi słuchacze to mieli po cztery lata, jak Ty w to grałeś. Albo jej rodzice mieli to, w takie to było na spektrum 48. W takie gry to redaktor Ernest w 1905 grał. Chociaż <straszanie> muszę wam powiedzieć, Kości. że była możliwość obejrzenia takiego kultowego finału, kultowego finału NBA pomiędzy Boston Celtics a Detroit Pistons, bo poszedł w polskiej telewizji bodajże. Wtedy, kiedy to Bill Lambeer spotkał się, Zrobię, Isaiah Thomas z Versch. No tak, Hallibur... To są właśnie Berk, czasy takie tuż po, tuż po tych wielkich Lakersach. Tam jeszcze Lakersi grali, ale już nie grali już tak byli, fajnie. Już byli mm -hmm. troszkę wiekowi i, i to już nie było A, to było jakieś nie Ale skład był ten sam, po cały czas. Hej, hej do NBA. To nawet... nawet nie wiem czy, No nie, nie, nie. To jeszcze chyba nawet Szaranowicz się za to z Łabędziem nie zabierali wtedy za komentowanie, nie pamiętam kto to wtedy komentował. Natomiast mam dla was zagadkę, ciekawostkę z NBA. Zagadkę Wiecie jak się nazywała pierwsza nazwa zespołu Pearl Jam? Ja wiem. Aha, wiedziałem, <śmiech> <śmiech> Mookie Blaylock. Mookie Blaylock, tak. Czyli zawodnik wtedy Portland Trail Blazers, a później Atlanta Hawks. Występował u boku takiego znanego, latającego nad koszami, Shauna Kempa w Atlancie. Nie, John grał w Seattle Supersonics. Supersonics. Ale to grał z nim w South Seattle, a później grał z, z kim? Z Dominikiem Wilkinsem w Atlanta Hawks. Tak, jak tak ciągniemy, a wiecie skąd się wzięła nazwa, pl. Jam, tak w ogóle. No. Nie, nie, do czemu. Babci. Babcia, babcia. Diego wedera, tak? Babcia no tak, robiła, tak, podobno. robiła drzemiki z różnych <grymki> dziw, dziwnych <grymki> rzeczy. Drzemiki. <grymki> po nich zapadało się w różne drzemki. drzemki, drzemki niektórzy tak, fruwali tak. po tych drzemikach, inni się zakopywali pod ziemi prawdopodobnie i babcia miała na imię Pearl właśnie. Mm. Drzemik babci Pearl. A Muki Blaylock miał najwięcej przechwytów w Lidze wtedy, kiedy grał w Seattle. Jak... Każdy coś miał. Babcia miała drzemki, a, a Mookie miał... Tak. A Lebron, a LeBron dołączył, dołączył do. dołączył Wczoraj LeBron dołączył do grona koszykarzy, którzy LeBron o siódmy sezon z rzędu, kiedy rzuca co najmniej 2000 punktów. No to jak dobrze liczę, ma ponad 14 tysięcy. Tak. I takich było pięciu koszykarzy i dwóch, którzy mieli tych sezonów więcej. Ale nie pamiętam, którzy. Chyba Michael Jordan podejrzewam. No i, pewnie prawdopodobnie trzeba, I pewnie prowadzi. I pewnie, i pewnie, pewnie Chamberlain. Przypuszczam, że to możliwe. Tak zgaduję teraz. Nie, Ale nie, nie, nie. Nie jest Nie jest nie <głos> to <na> <głos> Nie jestem najmocniejszy w NBA. Zatrzymałem się na Paxonie. Ale powiem Ci, że jeśli chodzi o rozpoznawanie. Bardzo... Ja w tej chwili, jak oglądam mecz NBA, to lepiej kojarzę, jak pokażę na, na trybunach, albo trenerów, ja, albo na trybunach tak. jakichś koszykarzy sprzed lat, niż tych obecnych. Na przykład ostatnio, bez błędu, jak powiedziałem, że Jeff Hornasek siedzi na trybunach, Ojej. to wywołałem w ogóle jakiś aplauz e. wśród znaczy, znajomych. Ja to nawet pamiętam co <śmiech> horny, że, że na hali wszyscy. <śmiech> Kto <śmiech> Kto, to pamięta, Polska, kto pamięta, co Hornasek robił, jak wykonywał rzuty osobiste? Grzywkę sobie poprawił. Tak jest, Łaskał się po grzywce, a potem zawsze trafiał z kubany. To są napręstwa. Tak, Ale lepszy no. od niego był... Yy, to ten Piotr to... zawsze spluwał przed skokiem. No i klepał się po udach, a tak, później tak. się żegnał. <grych> Andrzej Gruba przed serwisem drobny tak, tak, Tak, tak, tak. I pluł sobie na dłoni też. No to takie... To, no, znaczy to, to jest w ogóle w psychologii sportu, bo jak wiadomo, każdy kto grał w tenisa i miał nową rakietę z nowym naciągiem, możliwość poprawienia naciągu w profesjonalnej rakiecie palcami nie istnieje. Więc to, co robią zawodnicy, którzy próbują usilnie wbić pazury w swoją rakietę i przeciągnąć te naciągnięte do granic możliwości nitki, to jest jakieś w ogóle kompletne. Albo to, to, co robi Dziokowicz z piłką, którą kozuje 82 razy przed serwisem, <grym> doprowadzając do szału mnie, komentatora, i cały korp dookoła, a gość naprzeciwko idzie się w tym czasie albo się idzie od lat. No, ale wygrywa. Ale, ale głównie dzięki ale, temu. Tak, tak, ale to taka była na przykład zawodnicza. Kiedyś, Marie się... Kiedyś ona na Mari Pierce, tak? No, najpierw się czytał z Francuska, bo ona z Kanady pochodziła, tej francuskiej zresztą. I to było tak, że ona na przykład poprawiała sobie zegarek, poprawiała sobie włosy. Właśnie tak jak ten odbił 80 razy, tak ona potrafiła dwie minuty iść poprawiać coś tam w garderobie albo u siebie. No, no mistrzami w takich zagrywkach to są szachiści. Tak, no, Oni no, potrafią naprawdę. Godzinami. To tak. No godzinami to nie mogą, bo, bo tam jest zegar, jest zegar im tyka. tyka. No, ale wiesz. ale nie zapomnę, kiedyś czytałem jakąś książkę o jednym z tych mistrzów szachowych, który kiedyś przegrał Mówi, dużo słabszym od siebie szachistą i to wszyscy potwierdzali, że on był dużo słabszy, bo koleś robił taką akcję, że w decydującym momencie wyjął wykałaczkę i zaczął sobie dłubać za paznokciami, a paznokcie miał strasznie brudne. <śm> <śm> <śm> A następnie tą samą wykałaczkę zaczął sobie dobać w zębach. Ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo. I ten mistrz szachowy powiedział, po prostu nie był to w stanie był się skupić w ogóle, w ogóle nie nie na żadnym ruchu, bo widział, widział tą wykałaczkę tylko przez całą, przez całą tą, no, jeżeli, przez całą, był, jeżeli był, przez całą dobę. Jeżeli był na przykład znanym pedantem, no to wiesz, no, wie, w wielki szu też była taka akcja przecież, że ten chłopaczyna, który okazał się później daltonistą, też przecież się przeziębiał specjalnie, jeździł tak. taksówką głową, z głową na zewnątrz, żeby później podmieniać karty przez chusteczkę do nosa. Ale to była najwna A. polska fikcja. Czego? Wielkiego Szu. Co? <laughs> I zapadła ciężka. Możesz, możesz ro potem rozwinąć, ja, rozwinąć Nie rozwinąć rozwinąć myśl, Jemu chodzi najprawdopodobniej o to, że y, film Wielki Szu był daleki od realiów. No bo jak wiadomo Ernest ogrywał w pokera całą dolną, do, <gry> cały dolny śląski okolice. Nie, nie, w ogóle nie grywałem w pokera tak naprawdę. Ha, w -poker. To skąd jest to się wtedy działo? w Świadku Pokerzystów, w półświatku. Wielki Szuj, ja bardzo lubię ten film, widziałem go 10 razy, bardzo mi się podoba. Ale to, że widziałeś jakiś film 10 razy jeszcze nie oznacza, że on jest dobry. Znaczy... Raczej, mając Dla mnie... Sł słaby może... film się ciężko ogląda 10 ja razy. Tak, raczej bym go nie oglądał 10 razy. Mając lat bodajże 7, byłem... Bo w w Mandowej. To <laughs> byłem... no, później, byłem w kinie Skałka, który już niestety nie istnieje, bo pamiętam to by po nim... Budynek z częściami AGD. Widziałem tam rewelacyjny Gdy, film, Baczka CD i Sandy A ja tam byłem. Wtedy jeszcze, ja tam i nawet wy... nie umie... wtedy jeszcze nawet nie umiałem tego tytułu przeczytać. W drugiej klasie szkoły podstawowej widziałem tam wejście Smoka, o, widziałem przepraszam. Ja tam Horna. Ja tam byłem tomastkę. na powrodzie mega O! Ja się <laughs> chciałem o tym powiedzieć, że tam w tym kinie widziałem bodajże 11 razy film pod tytułem Super Potwór. Mm. Ty, ale to ja, ja Pamiętam, film z tak, o tak, Ale jak sam zauważyłeś, miałeś wtedy 7 lat. Ale to tylko i wyłącznie <głos> dlatego, że rodzice nie. Że urodziłem wcześniej. Nie, chodziło o to, że rodzice nie pozwalali mi oglądać filmu, który był w telewizji polskiej od 20, więc byłem do kina na Superpotwora. A że, a że kino Skałka, y, tu przy, przybliżę słuchaczom y, mapę Kielc znajduje się po drugiej stronie ulicy od bloku redaktora Gawła. Należy <głos> tak. przejść pr przez pasy, a wtedy, kiedy redaktor Gawła miał 7 lat, to jeździł tam jeden samochód na dwa tygodnie. A <głos> ponadto jakby tego wszystkiego było mało, to jeszcze było było takie kino, do którego naprawdę bez bezproblemowo wchodziło się bez biletu. Tak, tak. Ja miałem, ja miałem tę trochę... od 18 lat bez problemu. Ja do kina skałka musiałem dla odmiany pokonać kamienie łomy całe. O, no to... Mieszkałem A... dokładnie po drugiej stronie. A jeszcze, jeszcze... myślałem, że w łańcucha <grym> Jak z zbracie, gdzie jesteś? Jak była parszywa dwunastka, to pamiętam, że chłopiec yy, ode mnie siedla, o którym mówiło się czuku. Nie Czuszkowski, e, Schował chuchu. się w piecu, bo tam były piece kaplowe w środku. Tak, jak, Ta, jak obejrze... się Trojanka muzykanta. <grym> tak, żeby, żeby obejrzeć Żeby, <grym> żeby, obejrzeć, żeby obejrzeć scenę po raz drugi, schował się w piecu w środku. Na 15 zdrowa się. Na 15 zdrowa się. Tak jest. To była Zuzanna. <grym> tak, 15 zdrowa to się Jak Zuzanna 15 zdrowa się jak Tak, ona też przeżyła? To wygląda nieźle, jak na pewno Ale jeszcze ale... zdrowatek, w piecu, zdrowa się w piecu, to że panie dziewczyna. Że... No tak, ale ona w mikrofali. <laughs> ale tak i, i, i że wrócę do początku na, na szyję, tego wątku. Superpotwór nie był dobrym filmem. Ale ty mięśnie rękaw. tyle wyglądałem tylokrotnie. Tylokrotnie. Tak nam się. Nie wyglądać go od tyłu. Tak nam, się, tak nam się miło rozmawia i wspomina, czy my będziemy poruszali temat chamstwa. Nie, ja. Nie, nie no, ja chętnie nie, nie, nie, poruszę. A, nie, bo ale bo nawet może, sam nie, temat. to Granda jest, no to znaczy, po prostu. ładne słowo na to znalazł. Czy naprawdę. Powiem ci tak, w cywilizowanym kraju za uderzenie piłkarza Ma się yy, yy, Dożywotni zakaz stadionowy Ale on ma znaczy, znaczy, znaczy, On ma zakaz ale, stadionowy nie, nie, no, jego, jego piłkarz musiał przeprosić no tak, a, klub, sobie sprawę, a, klub, a klub się oburzył, dopiero mam wrażenie tak po dwóch dniach, jak w prasie zaczęło wrzeć no, no po właśnie, prostu. Tak. No zastanawiam się, czy jest sens o tym rozmawiać, czy powiemy znaczy... coś nowego. Przecież to wiadomo, z czym mamy do czynienia, z jaką sytuacją. No czy jeszcze naprawdę... Ale to bo być, bo to... nie wiem, czy wszyscy słuchacze Wiesz, zdają sobie to... sprawę, że to jest... Ten człowiek ma podwójny zakaz stadionowy z tego powodu, że to jest ten sam człowiek, który wymyślił ten okrzyk, który... Jeszcze jeden. Jeszcze tak. jeden, dokładnie. No tak, tak. I za to ja dostał zakaz, któremu po roku cofnęli. Znaczy i... po... cofnęli mu w ten zakaz w ramach handlu. No, którego dokonała... To też dokonała, nie, nie dokonała... Wiem, wszyscy słuchacze wiedzą, że to nie jest jakiś zwykły kibic legi, tylko to Nie, jest... no wiedzą, wiedzą, bo to no. Starok, to wszyscy wiedzą w Polsce, no. kto to jest. to jest. To jest kwestia, którą ja uwielbiam. Jak, Oni, jak na ogląda... szczęście nie wszyscy. Ja do niedawna na szczęście no. nie wiedziałem. Nie, bo to jest Niektórych tak, mam zamiar natychmiast to jest... zapomnieć. Nie, to jest, <śmiech> tak, jak, Ródzie, tak, nie to jest? Jak, tak jak... No zaproszę ogląda... nas nie rozpraszać. Jak aj. oglądam programy informacyjne, w których okazuje się, że na przykład ofiarą złodziei padło, nie wiem, tam, okradli bank. Sprawcy znani policji dokonali sam kradzieży. No więc w Polsce tak generalnie jest, że jeżeli ktoś złego coś robi, to zazwyczaj jest... Jako, że już kończymy te też, proszę. Znany policji jest. Tak. E, rozdajemy bilety do Chile. E, no. Co kończymy? Ze staruchem? No, ja nie, no, biedaczcy no, nie powoli, powiemy, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli. Powoli. co jest to. Znaczy, nie, no. Co no, wiemy? No, nie, nie wiemy. Nie. Chodzi, o to, chodzi o to, że mówię, że jeżeli komuś się wydaje, że powstaną stadiony, właśnie stadion powstał, i w wyniku handlu targ, tego, tego człowieka wpuszcza się z powrotem na stadion, tylko po to, żeby kibice przyszli, tak? Żeby załagodzić konflikt z tak zwanym Stowarzyszeniem Kibiców Legii Warszawa. I to stowarzyszenie. Wprowadza go z powrotem na, na stadion, więc jego zakaz jest, jest kasowany regularnie. W ramach, w ramach tej, tego, tego dealu, czy w ogóle prowadzimy tutaj dalej audycję, czy, czy nie? Właśnie, Właśnie. E, pani zastanawiam... tam, proszę. Proszę porządek. Dokonujemy degustacji so, bo, bo nie najlepszego wina. To wszystko jest wiadome, no. dlatego nie wiem, czy jest sens o tym rozmawiać. So, no, bo, bo to... Nie, nie bo, nie, bo mamy za rok euro, a my dilujemy z bandytami. I, więc jeżeli ktoś ma jakiekolwiek złudzenia, że, po, że Polska jest normalnym krajem, w którym, w którym ktoś coś próbuje z tym ja zrobić, to się, grubo, to się grubo... Ja też nie mam złudzeń, nigdy nie Miałem, dlatego dziwi mnie, dziwi mnie od dawna nagonka Gazety Wyborczej na, na tak zwanych kibiców. Znaczy, przecież nie rozumiem. Nie, no bo to jest news, no tak. znaczy, skąd się wzięła Gazeta nie, Wyborcza nagle Nie, nie, przepraszam wzięczą. Cię, news, news to jest, że reprezentant Polski Rzeźniczak dostał w ryj od kretyna, który powinien siedzieć w więzieniu. Na, gdzie? Na stadionie. No, ja, to, to też no. nie jest news, bo coś takiego jeszcze potrafię sobie wyobrazić, chociaż z trudem, że się wydarzyło. Newsem jest to, że ten sam człowiek następnie, yy, później, nie wiem, tydzień później, w, w, Gdańsk, później. Tak, w Gdańsku yy, spokojnie na trybunach dy, dyryguje. Yy, no, Czy on tam dyryguje? No, dopingiem. dopingiem teoretycznie, no, tak. Ale też rzuca jakieś tam bluzgi, jakby no, bluzgi nic no, sobie z tego nie, nie robi. A De Bajer też ostatnio usłyszał piękne pieśni, no. Ale uważam, że bardzo kreatywne takie. Przypomniał mi się Monty Python. <śpiewa> twoja mama jest chomikiem. <śpiewa> <śpiewa> Twój ojciec śmiercią z jagodami. I ogólnie pierze w twoim kierunku. To tak, <śpiewa> tak zwany królu angielski. <śpiewa> nie, nie, wrócimy no, nie, nie, nie, nie, do tego. Nie śmiejmy się, się z tego. tego. A ze skisłych jagód? Nie, no. To to bardzo zabawne. <śpiewa> Powiem Ci, że jak stanąłem na wieży zamku zamków Carcasson swego czasu bladym świtem, to pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, Zobaczcie, to krzyknąłem tak. w stronę miasta, twoja matka była chowikiem, a twój ojciec świerdził z kisłymi jagodami. <głos> w pół Francji mnie usłyszało, tylko słyszałem po polsku bez sensu zupełnie. Bez sensu. A, propos, a, tak a propos stadionów, to może coś pozytywnego, bo nie wiem czy widzieliście co się dzieje na stadionie Wisły Kraków. Tam Zrobili taki sektor rodzinny i... Dzieci przychodzą. Za Nie, jest, nie jest, tak jest naprawdę. Jest tak bardzo tak pozytywnie, fajnie jest. I piłkarze, którzy akurat nie grają w meczu, bo są kontuzjowani albo nie załapali się do składu, też siedzą na tym, na tym sektorze, też rozdają autografy i tam. Bo kibice Wisły mordują teraz na osiedlu. Ostatnio, ostatnio grałem. No nie no, to przynajmniej jest jakiś pomysł, jakaś ostatnio, inicjatywa. Ostatnio jakby... grałem w piłkę z, z kibicami. W na przykład też zrobiono sektor rodzinny, ale co najciekawszą, jeszcze bardzo blisko sektora kibiców przyjezdnych. To no tak. świetny pomysł. No jest, w ogóle tam, tam jest kilka dobrych pomysłów mieli. Na przykład to, żeby, żeby kraty w sektorze drużyny przyjezdnej skręcić tak, żeby śruby były po stronie wewnętrznej. <laughs> to był ide idealny pomysł na dzień dobry. Także przyszli nawet, nie, a skręcone było to tak, że nawet nie musieli mieć ze sobą się no, mokne, no, czy tego. Kluczy do rozkręcania tych krat więcej ręcznie rozkręcili na dzień dobry. Dopiero później się jarnęli, że należałoby jednak gwinty zabezpieczyć i że powinny być po drugiej stronie. No, tak. Jak pomysł kibiców leka, żeby jednak były siatki na stadionie. Ale to w, wiesz, no, cała Polska. Znaczy, ostatnio w ogóle takie spostrzeżenie, że y, im niższy poziom meczu, tym więcej ludzi stoi. To w Polsce tak jest bo na całym świecie ludzie siedzą, nie? Wstają tylko, jak coś no, idzie akcja i ktoś wstaje tam niżej, żeby rozmawiać. Nie, no tak, tak generalnie to... ale wiemy dlaczego, no bo pierwszy rząd nic nie widzi, to musi wstać, no, jak no tak, ale... stanie, musi wstać drugi. Drugi, tak jak pierwszy to musi wstać drugi, tak? To... Ale ja na Polonii na przykład... Nie też mogą siedzieć tylko ci, sobie... co tam siedzą w rogu, bo oni i tak nic nie, się nie będą widzieć. Ale, ja ale ja sobie uświadomiłem, że ja chodząc na polonie w ogóle nigdy nie siedziałem. Zawsze stoję i to nawet w takim miejscu, że... A płaci za siedzenie Tak, ale ale, ale dla bezpieczeństwa chodzę na samą górę i nie mam krzesełka za sobą, że jakby mnie coś świerzbiło, żeby usiąść, to że da, nawet, broń Boże, nie ma takiej możliwości. Inna sprawa, że tam jest najśmieszniej. Co widać? No, nie, właśnie czasem stoję tyłem do boiska. Wtedy się łatwiej spożywa napoje wyskokowe. Monitoring tego nie wychwytuje. Jestem chuliganem. No, no, no, strasznie. No, straszne strasznym. No dobrze. No, Staruchę. Nie, to masakra. To jest, to, jest po prostu, to jest naprawdę masakra. Nie tą drogą panowie zarządzający stadionami, klubami, bo, bo to naprawdę do niczego nie prowadzi i chciałbym być złym prorokiem, ale mam nadzieję, że nie potrzeba w Polsce jakiejś tragedii, która by się wydarzyła. Żeby wreszcie się wszyscy opamiętali. No wiesz, jak pamiętam, to już latały noże w piłkarzy dawno, dawno temu i od tamtego czasu nic się nie zmieniło. Więc... No ekranizacja y... nawet tego była. Tak. No, no tak. Także tak. To, a jeszcze wiesz... przypomniałem się ta sławetna wyprawa do Kowna, gdzie tam podobno to jest tak, że to tam głównie rejwodzili ci kibice, co się nie mogą za bardzo wykazać na boiskach, a raczej na trybunach ekstraklasych, bo ich zespoły w ekstraklasie nie biorą udziału. Dlatego, że tam byli głównie poza by, kibicami Jagielloni podobno, którzy ja, jako jedyni byli z, no z Ekstra klasy, mają blisko, byli wszyscy, którzy mają Olympia, tam blisko. Właśnie, tak, ze, no, ze, ze wschodu, kluby ze wschodu. No ale to tak mało zaczął. A ja myślisz, że ale... kibicowi to cokolwiek robi różnicę, czy jego klub gra w Ekstraklasie, czy Nie, nie, no właśnie właśnie nie robi, bo nie, nie, nie mają własne pomysł. Pojechali, tak. no. pojechali, zadymili. No. Tam chyba z Radomia policja, dużo a, pojechało i a, a że Policja Litewska też nie była przygotowana do, do, do przyjęcia. Policja tej Litewska tej. to podobno też, tak, też była przygotowana na to, żeby wziąć udział w tym całym wydarzeniu. Dlatego, że oni jeszcze pamiętali te poprzednie zadymy jakie były na Litwie i jedni na drugich się szykowali. <śmiech> Czyli co? Palata Tadeusza. No. Tak. I bicz, pan, we... pan Tadeusz, czyli poprzednia zadyma na Litwie. To już nie ostatni przedostatni zajazd. zajazd, tak. przedostatni zajazd tak. W tej chwili już przedostatni. Masz tam na zajazd. karteczku coś jeszcze? No właśnie, bo kolega ma karteczkę. No. Już schowałem karteczkę. Czyli już. Co mi tu zagląda? No mnie rozprasza, ja się nie mogę skupić w ogóle. No baba na podcastie wszyscy piją no, wino w ogóle, ja nie mogę ja, ja nie piję i... tego wina, bo ono jest jakieś takie jest, jest wyjątkowo nędzne <głosy> kupił... Je kupił bilet do Chile no, i teraz nie korzysta ja wiem, za nie to jest wino z najdroższego sklepu w Warszawie to jest dokładnie to wino, co je piliśmy w poniedziałek Ale... i wtedy nie. było dobre, a teraz jest nie do wypicia ono coś z nim jest niechalone. ono jest bardzo niechalą proszę na go nie pić, bo ono jest Musi popsute nie jest no nie, no bo ono może oddychać przez tydzień i tak więc Nie. to nie ja Somelierzy się znaleźli. A, popisuję. Nie pili, pan, pili babę Jagi. Ja co pan myśli? On pił o babę Jagę. Nieważne nie co ważne <głos> żeby spolili On pił babę Jagę, Asterisa z Bodzentyna i on wie, co, co myśleć <głos> o winie. Dobrze, ja myślę, że my powoli musimy kończyć ten podcast, tak, tak. bo się robi tak mało sportowy. Nic no, na chyba... karteczce nie masz? Że... No mam, ale to, to nikt nie zainteresował. A ja jestem. My jesteśmy potwornie zainteresowani. I co wie? <głos> ja jeszcze ja chciałem... Kawał piłkarski, opowiedz tak to, to chociaż choć bliżej mikrofonu, jak go opowiadasz w przedpokoju, to i tak go nie słychać. To, to zapraszamy do, do mikrofonu. Dobrze, ale muszę to określić wstępem, mianowicie dziecko dzisiaj na zajęciach mi opowiedział. musisz tu. Się jeszcze pochylić. Tu. Tu. Tu. Teraz mnie słychać dobrze? Doskonale. No więc kawał mi opowiedział dzisiaj dziecko na zajęciach i brzmi on tak. Przychodzi piłkarz do fryzjera i mówi gol. <głos> <głos> Bardzo dobry żart. <głos> Jest taki co prawda historyczny, ale doskonały. <głos> Piłkarz może mieć na imię Janusz. <głos> <głos> <głos> Przypomniał mi się dawci winny no o do tym, dostań, jak to nie, to, nie piłka skoro pan. Przyszedł. Mały chłopiec go znam. No? <głos> Ten o tym, co panu, to to chciał, żeby go fryzjer opierdalił na krótko. No, no tak. Nie, no, nie, no, ja znam. No, fryzjer powiedział ty chują. <laughs> Krótka wiadomość. Tak. dźwiękowa. Dziękowa. Tak. Ja chciałem jeszcze poruszyć temat. Przeprosić za dawczynkę chyba. Też. Chciałem poruszyć całkiem poważnie, bo próbowałem poruszyć temat sektora rodzinnego na Wiśle, ale. To... Bo to jest Poruszyłeś tak... chyba. Mam bo... wrażenie, że to jest trochę tak jak kiedyś ten, powiedział ówczesny premier, nasz Buzek, a obecnie tam jakaś szycha w Europie. Po derbach. Przybyłem, przybyłem, tak, przybyłem, ale upadł. Ale lata e, temu, że dwa lata, temu, się, że dwa lata <susza> temu zdawał z tego egzamin. E, nie, nie dwa lata, nie przesadzaj. Czy? No na pewno jeszcze wtedy nie był tą szychą, jak myśmy zdawali egzamin. Ale wiedziałeś, jak jego stanowisko się zdawał przynajmniej. Nawet wtedy jeszcze wiedziałem, kto na tym stanowisku był, ale teraz już nie pamiętam. No jakaś szycha. Jakaś szycha. W każdym razie po derbach śląskach, tych pierwszych na Stadionie Śląskim, gdzie było 40 tysięcy ludzi i, i była jakaś tam zadyma, Buzek powiedział, że no ale po co zajmujemy się tym, że 40 gości było, zachowywało się po chamsku i źle. Mówmy o tym, że 39 tysięcy tam 960 6, 6. zachowywało się super ekstra i było fajnie. Myślę, że trochę tak, że o tym, że na Wiśle jest, stadion, jest sektor rodzinny i, i że naprawdę ja widziałem reportaż, który był kręcony w trakcie meczu, cały czas co tam się działo o tym się nie mówi, a o tym, jak jeden kretyn bluzga i, i, i ten jest debata przez dwa tygodnie. No, w nie, no, Ale o tym też by dobra. się nie, nie mówiło, gdyby władze klubu reagowały w odpowiedni sposób. Bo, to że jakiś sam wiesz, kretyn... jak będąc, będąc dziennikarzem, że dobre wiadomości to żadne wiadomości, a złe wiadomości to najlepsze Ale wiadomości. zobacz, że przywołam Miesz, po raz ja by... kolejny niechłosław no nie, dziennikarzy. No nie. Ale nie, nie, nie, to nie chodzi jak mi o to... Otworzysz pracę i cokolwiek. Nie, no dobrze, no, dobrze, dobrze, ale, ale chodzi mi o to, że wiesz, jeśli właśnie Wiadomości, Jeśli no, właśnie no, tak. mówimy o tym i dziennikarze piszą o tym, że kluby nic nie robią, no to właśnie w Wiśle mam wrażenie próbują coś zrobić, tak? bo chcą ten sektor rozszerzać i, i jakby chcą, na, żeby... cały no, na cały stadion to się nie uda, tak? no, ale, ale, ale wiesz, no, chodzi o to, żeby zrobić miejsce, gdzie rzeczywiście A można Na A sektora przyjść... rodzinnego grałem w ten weekend z kibicami Legii Warszawa. Jak wiadomo, kibice Polonii z kibicami Legii grają codziennie w piłkę. No, ale graliśmy i opowiadali mi tam anegdotę, że poszli właśnie do sektora rodzinnego, usiąść, bo z dziećmi poszli na mecz koledzy. Normalnie chodzą na żylete, mm -hmm. ale poszli sobie do sektora rodzinnego, no i na miejscach, które, które mieli wykupione siedział Marek Juźwiak z kolegami. był mm -hmm. no i... odpowiedział, za te słynne transfery? Tak, Beret siedział, no i kolega podszedł i przepraszam, panie Marku, ale my tu miejsce mamy. On no dobra, dobra, Kurwa, macie, no, ale wstał i poszedł. <śmienny> nie, no, Boże. Nie no, Czemu wymagasz ten... <śmienny> od Ale oni sporta? go chyba tam chcą wykopsać. Bereta? Tak, tego No, pewnie. a po, a czas, po no. meczu w Gdańsku po, po serii, kibice... W serii udanych, zakupów. Po meczu w Gdańsku kibice skandowali, że Maciek to nie twoja wina że to pip, a nie drużyna. Także tutaj został, dostał... Że skorża, tak? Skorża, tak, tak. A a mać, piłka, ja, nic tak, nie tak czytałem to, a, a, ale piłkarze ochoczo podbiegli i przybijali piątki z, ja. z tymi samymi, którzy przed chwilą ich obrażali. No wiesz, oni są od siebie uzależnieni jak, par, jak patrzę na tych paru w tych białych koczulkach, jakbym ich piłkarzami nie nazwał, bo... Ty, ty, ty, no, ale akurat, o, akurat... Niektórych pościągali. nie to akurat w tak, niego bo, się nie ma, co ma najlepszą formę, odkąd od, ja go pamiętam. No i moim zdaniem, jeżeli ktoś mógłby być wartościowym zmiennikiem piszczka w tej chwili w Kadrze, no, ale... to właśnie rzeźniczak. Ale ja teraz myślę, że tak długoterminowo teraz mu tam e, niby, niby się pogodzili wszyscy, niby wszystko jest w porządku, ale ja już nie wierzę w dobrą grę rzeźniczaka i we wkładanie serca w grę dla tej drużyny. No może tak być. No, bo... Ja nie wiem, ale powiem Ci, że ja nie pamiętam przypadku takiego w cywilizowanej lidze, żeby europejskiej, żeby normalnie kibic własnej drużyny przywali piłkarzowi. Ale to... Piłkarze lali kibiców, ale ta, to drużyn ta, przeciwnych. Tak, Z reguły. To jest normalne zachowanie. To jest szczęście. No bo okej, okay, coś takiego się wydarzyło. To jest potworne, że do tego dopuściła ochrona. To jest potworne, że ten koleś się tam znalazł. Ale znaczy potworne to jest to, że gdyby, on taki pomysł ale nie, gdyby, gdyby mój własny klub w taki sposób rozwiązywał taką sytuację to ja już bym nie miał ochoty dla tego klubu grać nie tak, bo to jest najgorsze jest to, to właśnie, jest najgorsze tam jest to, w jaki sposób się tą sytuację po prostu zamiata się pod dywan no. pod znaczy dywan, no w efekcie no. nie zamieciono ale dopiero gdzieś po trzech dniach klub jakieś oświadczenie wydał po tym jak się znaczy, naprawdę no, o tym zrobiło głośno tak? pod dywan, bo, bo czy gdyby nie prasa to sytuacja by nie było, gdyby no. nie to, że no, pojawiło się nagranie tak, bo znaczy, ja pamiętam oczywiście Sytuacje, kiedy próbowali bić Mięciela Sokołowskiego i innych piłkarzy Legii. No a jak, jak, jak górników padli, ale też ich tak. nie bili. Ale, ale no to właśnie, dosługi, dosługi chciałem, dosługi właśnie chciałem, powiedzieć, chciałem powiedzieć, że tak samo skandalicznie, właśnie, że to nie jest tylko kasus Legii, bo tak samo się skandalicznie wtedy zachowano, a ja nie zapomnę, jakim szokiem była postawa. No wydawałoby się, trenera, trenera z ogromną tak, charyzmą, no, którym teraz w jest. Że... Legion, a, który powiedział, że no generalnie do zawodnikom czasami się tak przyda, jak, jak nie mają. Ma tam w ogóle jakaś była umowa między, między w ogóle prezesem klubu, a... No, no, tak, saka. ale to... Zawsze, aprofo, zawsze, zawsze, jest, tu... zawsze jest umowa między prezesem a kibicami, tak? No tutaj, tutaj jest IKEA, nie ma sobie rządzi po prostu Nie ma klub, sobie, wiesz, Nie ma klubu, bez, bez, wiesz, i... znaczy, trafi, ja, po nie, tak. ja, po, ja potrafię w piłkę, ja, no. ja potrafię i nawet wzbudza to we mnie pewien element sympatii, jak kibice pilnują zawodników, żeby się po nocy po klubach nie szwędali i nie chlali. To to jest, jest okej, okay, tak, że, że pilnują młodych gówniarzy, którzy, którym się w głowie mogło przewrócić przez to, że za dużo pieniędzy zarabiają, zwracają uwagę i to nie, w no, wielu ludzi. To, no ja to w, w prywatnym modem. w prywatnym czasie to teoretycznie też na no bez przesady, ponieważ nie, no. nie jest yy... Niewolnikiem nie klubu, no. no jest niewol... znaczy, nie no, ale jest, Nie, niewolnikiem, nie, no, nie ale... jest, no daj spokój. Tak samo jak człowiek, który pracuje w biurze. Ale, w, ale widzisz, no, w biurze ty... piłkarzem jesteś 24 godziny na, na dobę, bo inaczej nie jesteś zawodowym no, sportowcem. Jeżeli, się... Za to dostajesz tyle pieniędzy, ale, ale, moment, że się odpowiednio jest... prowadzisz. ale kwestia jest tego, że. To jest, jak jest tak, jakbyś był księdzem, nie nie nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, zawodu. czy To dobre no, i od tego ma swoich szefów, a nie kibiców, żeby go pilnowali. No. od tego ma Słuchajcie, szefów, ma ako, trenera, ma, ma prezesa jeżeli, przychodzi, przychodzi, jeżeli, jeżeli ma słabe wyniki wydolnościowe jeżeli spóźnia się na treningi to się go po prostu wyrzuca i zwalnia się go no. zwalnia się z kontraktu i tyle albo się go sprzedaje ale, ale ja potrafię zrozumieć, tak że, że się nie, tym przyjmują i że się krytykują. No. Tak, A właśnie ja chciałem coś. do tego wrócić, do tego, bo mówimy Wuka. o, so o Satyrowiciu. Wuko, tak? Wuko, Wuko nie ma farta Wuko nie ma farta, ja dzisiaj... No ale Wuko z tego co czytałem, no to też yy, nie dba o tego farta, no. Znaczy co że, że, że ale powiedz mi jeżeli zarzuca się piłkarzowi, że się nie przykłada do treningów, to ale dlaczego wystawia się go w pierwszym składzie? Dokładnie, dokładnie, bo ja tego nie potrafię ja zapomnieć. tego nie pojmuję. Jeżeli zawodnik się nie przykłada do treningów, to go się odsuwa od pierwszej drużyny, ale albo się trzy na trzyma, na łaskę też też nie był aniołem. No. no ale wzięli zawodnika, który w poprzedniej drużynie nie był aniołem i wzięli go z jakiegoś powodu, tak? no, albo, no że bardziej że... czy co, mnie się nie podoba to, bo tak, co wtedy, jak go tam Lęczyk wyrzucił ze śląska, słusznie czy nie słusznie, to nawet co mówi, że tam rzeczywiście coś tam coś tam zrobić. nie chcę powiedzieć co, ale coś tam sobie no nas oni przez, chyba za dużo tak? powiedzieli. No. Eee, I on miał propozycję z Arki Gdynia, żeby tam przejść i prezesie oni sami do niego zadzwonili niemalże go tam siłą z tej, z tej Arki wydali. I on się zgodził, bo, bo w Białymstoku już wcześniej mieszkał. Eee, I przychodzi ten człowiek i po miesiącu się mu dziękuje, gdzie wiadomo, że w tym momencie on do końca sezonu jest uziemiony, tak? Nie ma szansy na, na grę nigdzie. Nigdzie, no. Więc... Nie, nie wiem, co on zrobił, no, ale. Nie, wiadomo, ale... Nie, nie znamy szczegółów. No, ja z tego co ja wiem, bo pamiętam wywiad yy, po tym, jak, jak wyleciał ze Śląska, yy, wywiad był z Tarasiewiczem, którego długi czas prowadził. On mówi, że, to, że Sotirowicz, no to, to jest no, człowiek z Bałkanów. No. Sotyrowiec na pewno tak nie pije. To, to Tarasiewicz mówił, on nie pije w ogóle alkoholu. Nawet nie pali papierosów w ogóle, nie chodzi po żadnych klubach, więc to na pewno nie jest kwestia tego, tak. To co on zrobi, go czek z Bałkanów, zjad sześć kebabów na Nie, no ludzie są, z Bałkanów są, są, są, są le, podobno, lekko porywczy, no nie a... trzeba im dwa razy powtarzać. Jak Spraw ktoś, kogoś. Jak kogoś? Nie, myślę, że nie jest sprawny, raczej komuś tam powiedział coś niemiłego, ale podejrzewam, że było mu wszystko jedno, czy to jest akurat prezes klubu, jego tak. trener, czy kapitan drużny na przykład. No. I, I wiesz, i, i to raczej w teatrze. A balotelli życiowej, a balotelli Szczególnie jest o tyle dziwna, że on wcześniej w tym Białym Stoku grał i oni go znali wcześniej. Tak, tak, tak. tak no, więc, no. więc wiedzą, kogo sprowadzają, na wiedzą rym, w jakiej że, formie. No słuchajcie, rym, znaczy, wiesz, po ale masz to przegieł, no. no. No, no ale co, zna, co zna zna znaczy przegiął? Czy Runej nie przeginał? Ile razy Runej przegiął? No Runej to ostatnio też przegiął Runej no, przegiął no, wiele no, razy George no, Best przeginał jeżeli, przez całe życie Jeżeli to byłby tej klasy zawodnik to Jak to. na Polską Ligę to jest tej klasy zawodnik Zobaczcie, on Goli strzelał W Nie, w Śląsku W też sporo strzelał No teraz nie akurat no, po, to znaczy, no, w, poprzednio. poprzednio Ale w Śląsku strzelał mnóstwo on Goli On czymś zasłużył na ten transfer do Śląska nie, no, i Tak, tak Na Polską Ligę to jest zresztą dzisiaj E, widziałem e, program z nim, znaczy wywiad w, w telewizji później wywiad na przykład z kibicami Śląska, którzy po prostu no, kibice w Śląsku, kibice we Wrocławiu, kibice Śląska bardzo by chcieli, żeby być wrócił, wrócił po prostu, bo e, no oni no, nie mają tak, napastników, no, no to jest... on zawsze miał, wiesz, dobry kontakt z kibicami to, to... znaczy tak. ja nie mówię, że on jest święty, bo pewnie nie jest e, natomiast no, takie wyrzutanie po miesiącu to natomiast nie wiem, czy widzieliście Program pewnie nie widzieliście. Liga plus Ekstra z Fojutem i z Milą. No nie ja właśnie nie widziałem. Doskonały program i jak wcześniej nie miałem jakby wyrobionej opinii na temat tego, co w głowie i w nogach ma zawodnik Fojut, to jeszcze w życiu nie słyszałem, żeby piłkarz grający w polskiej lidze miał tak dużą wiedzę na temat tego, co dzieje się w innych ligach. Jak grają piłkarze, nie wiem, pokroju Kevina Davisa na przykład na swojej pozycji. No on jak... grał w Anglii. Więc... No on grał i... z nim w jednej drużynie Właśnie. na przykład, ale, wiesz, ale potrafi go odnieść do zawodników grających na tych samych pozycjach na przykład w Real, mhm. czy w Palermo, czy po prostu... Analiza gry, sposób wy, wy, wysławiania się, mówienia o tym, y, co widzi, y, analizując grę innych drużyn y, bez doświadczenia dziennikarskiego tam, czy jakiegokolwiek innego, bez, to pierwszy wywiad z nim, taki jaki ja naprawdę widziałem, no zrobił na mnie duże wrażenie. Jeżeli on będzie grał w piłkę tak, jak, tak jak ją postrzega, Chyba no, nie będzie, niestety. No chyba nie będzie, bo, bo myślę, że zostałby w Boltonie, w Boltonie <głos> przynajmniej, albo w jakimś innym angielskim klubie. Natomiast bardzo fajny, bardzo fajny chłopak. No, a to... przynajmniej ma karierę znaczy, po skończeniu tak, tak. kariery będzie miał to tak, robić. Tak. No, a, a Mila to jest, to jest po prostu to, co on potrafi wypalić w ogóle z listą, listą. naprawdę program, jak ktoś ma dostęp do, do, do C+, a jeszcze póki to można zobaczyć gdzieś, to, to serdecznie polecam, bo w ogóle cały program jest świetnie zrobiony i no, dobra kolejka w ogóle w polskiej lidze, taka obfitowała w wiele ciekawych wydarzeń. No jest to, czym, było o czym rozmawiać, więc zawodnika Fojuta polecam uwadze wszystkich, szczególnie, że Mila wstawił go do pierwszej jedenastki reprezentacji Polski. A e... siebie? E... A... A Foyut wstawił się... się... Milę. A Foyut wstawił Milę. Ale obaj wstawili chyba to, też... To ja He... to He... Znaczy nawet, nie, podobno się nie umawiali, ale obaj wstawili też kaźmierczaka z którym no, grają to jest i bardzo ciekawie się... No bardzo dobry bardzo bardzo dobre mecze, bardzo się To z... jest jeden jest... z tych piłkarzy, których Smuda z jakiegoś powodu nie lubi i po prostu go nie będzie powoływał. To jest, to jest ciekawe, bo to jest zawodnik, który wybija się. A wiecie, że Polak na... zdobył mistrzostwo w ważnej lidze? Paweł Kieszek, FC Porto. <laughs> no, zdobył to tak... Ja, w, czy... w dużym cudzysłowie. No... Tak, szumnie, szumnie to widziałem. Czy wkład ma mniejszy niż Dudek w grę Realu Madryt. Na? I był w grę Manchesteru. No to zdecydowanie mniej. No no ja bym nie deprecjonował poszedł, roli wkładu Dudka w grę Realu Madryt. Jak wiadomo, on ma tam bardzo ważne funkcje. <śmiech> Specjalnym tak wysłannikiem. No. No, po, ale, ale, ale znowu podobno, chcą zatrzymać dudka na Tak, rzyzy. tak, tak. Ale, tak, ale, tak, ale tak. ciekawe, że to jest, na przykład widzisz, zawodnicy. To nie, to nie jest takie, wież. Ciekawe, że zawodnicy Barcelony również w 90. minucie w meczu z VR potrafili dostać żółte kartki. Dwaj. Tak, tak. i też wybijali piłkę, tak, o, Wy, jak tak. Się Busquets zabierał do tego wybicia, to Busquet się zabierał, a Valdes Wal, <laughs> mu pomagał, obaj dostali żółte kartki, tylko że nie potrzebowali do tego rezerwowego bramkarza, który musiałby podejść do, do, do pierwszego bramkarza i powiedzieć im, że panowie teraz do no to to tak, rezerwowania nie sta i niestat, kart, to dla, nie rozumiem, dlaczego sędzia dał się za to za... Dał się za to. Ja, ja po pierwsze podszedł do zawodnika i bym go przesunął. I nie dałbym mu żółtej kartki za, za, za takie ustawienie. On się tam ewidentnie ustawił. Jedyny zawodnik Barcelony zagrożony żółtą kartką, znaczy wykartkowaniem przed meczami z Realem Madryt, ustawia się 7 metrów od piłki i stoi tam, jakby nie słyszał tego, co się do niego mówi. E, że... O dziwo, jest to ten sam sędzia, który dał się nabrać na, na te żółte kartki Realu Madryt i Dudka. To jest ten sam facet. No ale to jest tak, że nabrał, nabrał. No, Co on ma zrobić? No? Ma, znaczy, są przepisy i jakby, znaczy, to, jakby można niego nie można no Nie, chodzi odsumieć zawodnika. Nie, jeżeli że... zawodnik się nie przesunie, to dajesz bezpośrednią czerwoną. Zawsze możesz powiedzieć, że tak. nie zareagował na uwagę ustną. Dajesz mu bezpośrednio czerwoną i to jest gwóźdź do trumny i dla klubu i dla zawodnika, bo on wtedy jest normalnie ukarany, jeżeli jest zapisany normalnie w raporcie sędziego to nie zagra i w tym meczu i w następnym, i w następnym meczu i to jest normalna kara i powinien dawać za to czerwone no, bezpośrednie no nie, to nie to wrócić wrócić, mnie chodzi o to nie zaradźmy, może być czerwone. może wiesz, nie był przygotowany i na przykład nie wiedział o tym sędzia musi wiedzieć takie rzeczy nie, według mnie właśnie nie no. sędzia nie może się kierować przy dawaniu kartek tym czy dany piłkarz jest zagrożony yy, obuszczeniem kolejnego meczu czy nie jest no, no, ale to... ty cała Europa z niego polewa no. No ja wiem, no tylko, że wiesz, no jego interesuje konkretny mecz, no to wiesz, to... to Daj swoją butelkę. No, to efekt jest taki, że w dwóch kolejnych meczach drużyn hiszpańskich y, trzech zawodników y, się wykartkowało y, na własne życzenie i mają czyste konto. Dzięki temu być może Real doszedł dalej niż, niż no doszedł, a taka, Barcelona... Taka aktystyka bez... tego arbitra po prostu. Znaczy w ogóle nie, nie sędziował lepiej. źle tego meczu, było ciekawiej. To prawda. Bo mecz był sędziowany tak z duchle... Ale w tym meczu też się tak niewiele nie, nie działo. No, tak, nie, tak. 5-1 niewiele się działo. Ale w tym sensie... W sensie... Tak, w sensie v, v, no. Nie, bo y, to co, to, co y, zawsze zauważam w grze drużyn z Ukrainy, co mnie zadziwia. Chociaż, my, ja już mam wrażenie, że już my mówiliśmy o tym jak z sześciu. Y, ty, drużyny z Ukrainy Nawet nie zwalnił. Zauważ... Zarządzy, że, że grają, że grają. Jest jak Polska szybka kolej. Nie grają faul, bo i Szaftar, i to Dnie, Dnie, dnipro i Dynamo Kijów, to są drużyny, które jak grają nawet z wymagającymi przeciwnikami, mogłyby grać w kości. To nigdy tego nie robią. Jest bardzo mało, mało tego. Nawet Rubin Kazan, który nie jest z Ukrainy, <laughs> a, a, ale przyszło mu grać w poważnych rozgrywkach widzę mistrzów, to też była drużyna, która potrafiła grać w piłkę, nie grając faul e, Chyba zacznę oglądać Ligę Ukraińską. Ja mam wrażenie, że oni rzeczywiście wierzą w swoje możliwości i rzeczywiście mają plan, żeby dołączyć do czołówki. No jak, popatrzysz, jak, a popatrzysz jak, to, na... jak A jak masz takie podejście To nie chcesz grać w kości Jak to pięknie określiłeś Tylko chcesz grać, tylko chcesz grać i chcesz się ewentualnie czegoś nauczyć Co może zaowocować w następnym sezonie Za dwa sezony ja pamiętam, jak Wayne No i, i, i długofalowo Tak to wygląda no w przypadku Był faulowany na przykład w polu karnym to nie przewracał się, nie miał, nie miał tego nawyku takiego w sobie, że jak jest tylko faulowany to się przewracał i tak dalej tylko cały czas próbował dojść do piłki żeby jednak oddać strzał albo oddać tą piłkę żeby jej nie stracić no, to była jakby... To i tak było. Nie wiem, jak jest teraz, bo teraz rzadko oglądam je najpierw. Znaczy on rzadko gra na szpicy, rzadko no bywa właśnie, w polu karnym generalnie. Tak, ale, ale to no, mi i to mi wtedy czasem bywa. trick, no, tak. -trick no, tak. przeciwko samowi <śmiech> na przykład i golf teraz w lizymiej. Ja wrócę po raz trzeci z tym, z uporem Maniaka do tego, bo y, tam się naprawdę coś z tym runajem złego dzieje. Bo no, ja... nie on zawsze miał na stranę dołba. No ale robić takie rzeczy, bo tam wszyscy zapomnieli o tym, że strzelił. powiedział do tego. No ale w Anglii wszyscy zapomnieli mówili o tym, że on strzelił Haltrika, takie rzeczy, no. wszyscy zastanawiam zastanawiają się, jak Uu. reprezentant może robić w taki sposób się zachowywać. Ale... No, ale wiesz, no jego to już kosztuje pieniądze, bo Coca Cola Ach. zerwała z nim kontrakt no. in, indywidualny, to bardzo złoty, złoty No po funtu. prostu potrzebuje czasu, czasu to, przypomnienia, pan, parę no. tysięcy, może no, no, no. parę milionów. <grym> po, po, po, po, potrzebuje po prostu przypomnienia, że od czasu do a czasu czy... da, daje się po niej, zapomina się i potem znowu je zapomina to jest to, jest to co tak, powiedział tak wyglądał niej, to więc. jest to, co a propos naszych, naszego podcastu ostatniego powiedział Orest Lęczyk znaczy, nie znaczy, że słuchał i powiedział a propos podcastu tylko powiedział, że, że, w każde, że w każdej drużynie potrzebni są do tego, żeby osiągnąć sukces są potrzebni zawodnicy z charakterem bezczelni a, a I pro... dlatego wywalił to yy, Zresztą niej drużyny Tego nie wiem, natomiast wiem, że on sobie Z wieloma trudnymi piłkarzami w życiu radził yy, i, I tacy piłkarze Moim zdaniem Ten wuk to musi być, kurde wiesz, no Jeżeli ktoś nie chce sobie radzić z Małeckim czy Borucem no to Orest Lęczyk udzielił wypowiedzi, która dokładnie potwierdziła to, o czym my tu rozmawialiśmy. Może na przykład cofnął przez... w, w dupę kiedyś jakąś swoją kibicę gdzieś w pawie. No, no pff, Eric Cantona prawie to nie połamał kibicę. No. I <laughs> no, też. też no, no, no, i zdarzały mi się, tego, się tego typu wybryki. Równowagi się też zdarzają. Jeżeli ktoś jest naładowany energią na boisku, no to wiadomo, że czasami poza nim też y, bywa naładowany. To, o czym rozmawialiśmy I o kibicie. Zupełnie inaczej odbieramy starucha. Staruch nie jest sportowcem. Ale co, sportowcowi wolno więcej? To, czy, czy mu wolno więcej, no jeżeli, jeżeli nie, usta, no, ale przecież to, to, te tak, ci sportowcy, którzy, którzy to robili, to byli karani, tak? Nie, no oczywiście, że tak. Więc no, no, to, znaczy, nie mówiło tym, że wolno. Nie, czy, nie wiem, czy Rejkin został karany. Oczywiście, wiem, że, że to to został. Strada, rostał, no. Został. Kantona kanto, kanto, kanto ile, kanto ile miesięcy? Kanto nie grał prawie kanto, rok. 9 miesięcy nie grał. to ja wiem. Chodziło mi o tak. Rejkin też miał karę. Wprawdzie on złapał kontuzję w tym czasie, jak miał karę, więc jakby on tak równocześnie, jak dobrze pamiętam. Wiedział, wiedział, kiedy się kontuzjować. Ale nie kontuzjował się kopiąc. Nie, to raczej jego kopali. Te kontuzje się biorą z tego, jak ciebie kopią, a nie, mhm. jak ty kopiesz. Nie, on, nie, on tak akurat się skontuzjował tak bez udziału nikogo. E, z, tylko o tym nie wiedział, z tego co pamiętam, bo przecież tego biednego Halanda później i tak skopał, bo myślał, że to. Że to on. Nie, to nie tak, bo Haland się z niego śmiał wtedy, tak. On, jak on sobie naprawdę krzywdę zrobił, a Haland myślał, że on symuluje. No I się rok później się na nim zemścił i mu karierę skończył. Mnie się też kiedyś później. w meczu niskiej klasy rozgrywkowej juniorów zdarzyło, jak mi kolega nogę złamał, najpierw wstać, przywalić mu, a później się dopiero położyć ze złamanym, ze złamanym kością wśród stopia. Także efekt był taki, że obaj dostaliśmy po czerwonej kartce, a, a ja przynajmniej wyszedłem starczą z, z pojedynku. I ze złamaną nogą. A on ze złamanym nosem. <laughs> Dlatego często rozgrzeszam piłkarzy w tego typu sytuacjach. Jeżeli jesteś liderem na boisku, czasami no, musisz być w poza To faktycznie nie, jest nie jesteś najlepszym przykładem tutaj do tego, żeby no, może ja wypowiadać się na ten, ten temat. Czas, ja mam tak zwany krótki lot i czasami mnie ponosi. To ja w każdym razie kończąc, kończąc wątek chciałem powiedzieć, że jak Jagieronia znowu została bez napastnika i teraz to już w ogóle... Znaczy, to, co powiedzieliśmy na samym początku, jak pozbywali się Grosickiego, Moim zdaniem strzał w stopę i odstrzelenie sobie mistrzostwa. Gielenia w ogóle zostaje już teraz bez link. No się grosickiego. Na nabanę no tego, bo... tego, co, co mówiłeś o, o czytaniu gry, to właśnie dzisiaj Sotirowicz też powiedział ciekawą rzecz, bo on był miesiąc w tej drużynie. Ale tam, bo mówią wszyscy, że pozbyli się Grosickiego, bo mają Kupisza, tak? Mm -hmm. I do czego, ale że Kupisz gra teraz słabiej. No i Sotjowicz powiedział, kupisz gra słabiej, bo nie ma Grosickiego. Grosickiego dokładnie. Frankowski był, też gra słabiej, jak, bo nie ma Grosickiego. Jak był Grosicki, to po pierwsze on sam z siebie stwarzał więcej sytuacji, a po drugie... Y, przeciwnicy się bardziej koncentrowali na nim tak? i, i w ten sposób taki kupisz mógł sobie, sobie pohasać po no, no, teraz... że, że, przywołam, że przywołam prosty przykład wszyscy się zastanawiają czy Messi gra tak dobrze bo ma Xaviego i Iniestę czy Szavi i Iniesta mają tak dużo asyst albo mieli dlatego, że mają drużynę Messiego nie. Drużyna składa się z 11 zawodników podstawowych, kilku rezerwowych, kilku siedzących na ławce i trenera. I żeby coś wygrywać, trzeba mieć ich wszystkich. Czasami jak się wyjmie jeden tryb z tego zespołu, to wszystko się zaczyna sypać. Cześć, myśl i ja bym nią zakończył dzisiejszy podcast, bo 6-godzinny podcast nagramy następnym razem. Na razie 3 godziny wystarczą. Na koniec ulubieńca Ernesta zacytuję, chociaż to będzie cytat, który zupełnie podważa to, co mówiliśmy wcześniej ja tak trochę się z nim nie zgadzam, ale Boniek, Boniek kiedyś powiedział nie, nie pij tego. A, propos, a propos trenerów czy są ważni w futbolu i tak później trochę dla żartu żeby trochę zdeprecjonować trenerów powiedział tak, panowie, jak tener nie przyjdzie na mecz, to co, odbędzie się? odbędzie, a jak zawodnicy nie przyjdą? no się nie odbędzie to jest ważniejszy? No to yy, bo nie wszyscy może yy, czytali tę anegdotę, którą zamieściłem, a propos rozmowy, a propos no, rozmowy. No to <laughs> a propos <grym> rozmowy. <gry> no, no, czytali. Z z... Ser Alex. A, no nie, to... nie, nie, w komentarzach było, no, nie było nie było, nie, nie było jej w komentarzach. A, to ja powiem. Jak, jak ser Alex rozmawiał z, z Georgem Bestem? No nie no była ta za, została zamieszczona. Tylko na Facebooku, na Facebooku została, Facebooku. Tak, to Nie, nie tego... wszyscy nie wszyscy Facebooku. są na, ktoś na Facebooku. Nie ma mordo ja nie książki. Nie ma Facebooku. Są tacy ludzie, którzy nie mają Facebooka. No więc rozmawiał rozmawiał z Georgeem Bestem i rozmawiali, i pyta się, ser Alex George mówi, Georgi, a jakby moja obecna drużyna zagrała z twoją, to jaki byłby wynik? A bez na tą, i no wygralibyśmy 1-0. A Fergusona na to, 1-0? A dlaczego tak mało? Mówi, no bo sześciu nie żyje, a reszta jest po <laughs> No, a... po Aleksa Fergusona to ostatnio miałem radość oglądania go przez chwilę w meczu z Chelsea i, i to mnie cały czas fascynuje, jak ten człowiek się cieszy, jak zdobywa bramkę po, po tylu latach, jego zespół. To jest absolutna fenomenalna historia. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że. Yy, oj, Za trzy się to cieszy. Ferguson też jakoś <głos> ostatnio powiedział, ja, ja cały czas jestem pełen tak, podziwu, że, po lat... że nie ma zamiaru w ciągu ostat... następnych trzech sezonów kończyć się. Po tylu terenie. latach pracy z jednym klubem, bo prostu że, że, że, że taki ta sobie cały czas. A wiecie, że przecież nie nazywa się Gix? Nie wiem. Tylko Gixu. Kowalski. Nie, Wilson się nazywa. Po matce sobie wziął Gix. Ostatnio widziałem jakiś taki... A no to mądrze zrobię. Okay. No możesz mi, w, możesz, w, mi, wyjaśnić, bo e, możesz mi wyjaśnić, jakie to ma znaczenie? No ogromne. Ogromne. To ładne. jest człowiek, który zagrał 780 czy coś po tam... Pierwsze, po A po teraz pierwsze. znowu zaliczył z Chelsea przepiękną asystę. No ale gdyby grał nazywał się Wilson, to co? No to. to? Bo Świat był, był, wyglądałby całkiem inaczej. Poza tym piłkarzem o nazwisku Wilson. A tak jest wybitnym piłkarzem o nazwisku Wilson. <laughs> Ilu z nasz piłkarzy, którzy w nazwisku mają trzy literki G? A Wilsonów jest jak psów. Nawet rakiety do tenisa nazywają się Willisono. No. A wzięło się to stąd, że ostatnio widziałem jakiś taki program o geeksie. O Wilsonie. Właściwie, tak, o, A właściwie nie o geeksie, tylko o całej tej takiej, tym pokoleniu tych młodziaków, których Ferguson wyciągnął. Teraz to już dzieciaków. Tak, to i to był taki bardzo, bardzo fajny filmik z jakiegoś meczu, jak oni grali jako dzieciaki. I właśnie. Yy, I był komentarz od tego meczu, i komentator komentował ten mecz, i właśnie co chwila mówił Wilson i Wilson. I mówi, jaki tam był Wilson w tych piłkarzach, których Ferguson wyciągnął z tych dzieciaków, i później był no wywiad jest? z tym Wilsonem, tym z małym Ryanem, dzieciakiem z Ryanem, z Ryanem Wilsonem, i patrzę. <laughs> Ale Ryan Wilson jak był mały wyglądał całkiem tak samo jak dorosły Ryan X. No, O no, wiele, wiele się nie zmienił. Mi najwieczniej zdziwiono, tak. jak go powalają. Mówi, no zaraz mogę, przecież piekłem. Tak, tak. Tylko nie, nie, nie wiem czy widziałeś, jak wygląda Ryan Wilson obecnie bez koszulki. Na szczęście nieczęsto często spotykam. No więc on wygląda tak, bo to będzie kolejna anegdota, mam nadzieję ostatnia. Tak jak nasza przyjaciółka opowiadała, że spała u koleżanki. No i y, ta łazielka była zajęta, no i z, z łazienką. Czy Drajana Mniej więcej i wyszedł, wyszedł ojciec z koleżanki i rozmawia z nią, rozmawia i on mówi: O Boże, Panie Polku, myślałam, że Pan jest swetrzem. <grymne> No to tak wygląda. Tak, trochę się chyba jednak zmienił od tamtej wtedy, pory to, A tak, od, od, od szyi w dół się zmienił, bo wtedy Ryan Wilson nie wyglądał, jakby był w swetrze. Bo akurat był bez, znaczy, znaczy, z... był bez koszulki. Oczywiście kiedy to dzieciaki był bez koszulki No Nasi pullover. Tak. Najśmieszniej wyglądał mały Beckham. Tak. Bo, bo, bo, bo też jest wierzy. dość podobny do starego Beckhama, tylko jeszcze ma taką grzywkę filuterną. I, i tatu tak. tatuażów. Tatuażów ma mniej. Mam. A ojciec Tariana Wilsona A wiecie w jakim klubie występował Beckham oprócz Manchesteru, United i Realu Madryt? No i oczywiście tych później tam był wypożyczony na pół sezonu do dobrze do niebieskie koszulki na Preston Brawo! Klub, w którym występował również zawodnik ruchu Chorzów, Paweł Abot Paweł Abot no to może ja Pawłem obo ten zabrak. i Costello. <głos> ojciec, się. A ojciec Tariana Wilsona był rugbystą. O. I grał w profesjonalnym. No ale to bu budowę ciała chyba uh, Ryan Wilson <głos> nie, nie, nie o po ławie, Dlatego wziął nazwisko. <głos> ale, ale, ale może on był to, tym, tym, tym, nie wiem, tym biegającym szybko. Albo Mimo, biegającym. Wszystko. Mimo wszystko. Mimo wszystko w... To a propos Jak, jak zobaczysz zobacz, drużynę walijskich rugbystów, którzy demolują barwę Francji, to wiesz, że na pewno Ryan Wilson wśród nich nie zasiada. Zdjęcia z tego wyjazdu. Bo, Czy co, bo zdjęcia i... drewna z Tartaku. No Brat bratowej. Jest, brak, brak brak brata, jest takim przeciętnej budowy mężczyzną i przy, chłop, przy, przy, przy, przy panach wyglądał jak taki mały chłopiec. No nie wiem, czy ktoś kiedyś był w Zielonej Gęsi w Warszawie, taki lokal, tam są takie stołki z drewna, co to ja, jak go podnoszę, to proszę kolegę o pomoc. to Kiedyś mój kolega wszedł w drogę rugbystom AZS-u, AWF-u Warszawa, jeden z kolegów podniósł to za jedną ręką, za, za jedną z nóg od stołka i rzucił w niego. Oni potrafią dużo rzeczy <grym i> zrobić. <grym> no, kończymy Uwaga. na rugby. Kończmy, kończmy, kończmy. kończmy. Żegnają się, zawadać, wada, dziękujemy, dziękujemy. Bo ja jeszcze bo jeszcze prezesa Górnika zwolnili, Zabrze. No. Ale to... Jeśli... A Górnik Zabrze. Zabrze. Zabrze. Zabrze na inaugurację nowego stadionu bardzo słuszny pomysł zagra z różną AS Roma. No. Czyli A. będzie czwarty mecz. Nie. Ile to będzie? Chodzi mi o ten finał, który zmienił historię przepisów UEFA. Czyli a, górnik a, Zabrze z Roma. Ale tak. to już w następnym odcinku. <gryw waves> Rzut monetą. Rzut monetą <gryw waves> i, i pamiętny Ale sprawiedliwości stało się za stało się za <gryw waves> Ale teraz zaraz też będę. <gryw waves> teraz też będą rzucać monetą. Spotkają się na murawie rzucą monetę. No dobra, górnik, Wygrał ruch. Znaczy nie wiem, czy. Rzucą monetą bo ostatni. Nie, wygrał ruch. Na kancie, tak. Tak, ale żeby było ciekawiej, to wtedy był była taki, no, taka duża katastrofa górnicza i tam jeden chłop leżał w tym zawale 10 dni chyba jak go wyciągnęli, to pierwsze, pierwsze jego słowa były jaki wynik I wszyscy się zastanawiali, bo to było 9 dni wcześniej wszyscy się zastanawiali, jaki wynik mu chodzi Ja chodziło mu wynik meczu, górnik Zabrze ASR ma takich kibiców, ma górnik Zabrze Społeczeństwo w Białymstoku jest bardzo ofiarne. Po raz trzeci. A propos górnika. A propos górnika. A propos górnika. Górnik Biały Stoker. To jak liberkultury. Żegnajcie, drodzy słuchacze. GOL! Nie! Nie! GOL! Nie!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 Zepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodczynami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchawki? Córku kończ ten metr. Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie elegancką fryzurę Tadeusz Gafiński, a tymczasem ty ten Ryszard Czerwiec. Tuńczycy choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj toaletach, Eleganccy mężczyźni białe koszule.